Thank you. Witamy bardzo serdecznie w 88. odcinku podcastu Bezimienny i standardowo, ja będę za pierwszym mikrofonem, czyli Krystian Kender, a ze mną w studiu również będzie Kali Murawska. Witam. I będzie Zamira nami Cześć wszystkim. Słuchajcie, Wojt Wojtek sobie robi przerwę, Wojtek miał dużo pracy, w ogóle ten odcinek powstaje dosyć późno, dosyć dziwnie i, i straszne, straszne, straszne problemy mieliśmy, żeby się zgrać w czasie i przestrzeni. No niestety udaje się to stosunkowo późno, no ale lepiej późno niż wcale, musieliśmy i tak nagrać ten odcinek i poświęcić Wojtka, więc sacrifice. Słuchajcie, 88 odcinek nagramy bardzo, bo nagrywamy bardzo nietypowo, bo nagrywamy... W niedzielę, 25 czerwca, w godzinach wieczornych standardowo, więc prawie 3, 3 tygodnie minęło i nie macie od nas żadnych nowych wieści, więc dopiero teraz będziemy mogli z tym ruszyć wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj w 88 odcinku poruszymy sobie targi. Targi 3 były w sumie już prawie 2 tygodnie temu no niestety dopiero teraz możemy nagrywać więc powiemy sobie jak my to wszystko widzimy jak my to wszystko odczuliśmy na co zwracamy szczególną uwagę i czym się jaramy w sumie było, mimo wszystko było tam się czym jarać to nie to, że tak, że to były jakieś tam słabe targi czy coś było całkiem ciekawie więc powiemy sobie dzisiaj o eczy. i tyle i tyle i słuchajcie jedziemy 88 odcinek Hyde Park Kali, co tam u Ciebie? Kali jest bardzo dumna, bo w końcu w pracy trochę przełom, więc super. Troszeczkę mniej pracuję, a, a widzę tego super efekty, więc ekstra. Udało mi się też trochę odpocząć. Skończyłam w story mode Forcy Horizon 3. Mhm. Zrobiłam bardzo dużo różnych tam achievementów, innych rzeczy, zbierajek i tak dalej, więc sobie dużo, dużo gram. Poznałam sobie super ludzi, z którymi mam możliwość sobie tam Wspólnie przygody robić i się ścigać z nimi, więc więc jest bardzo fajnie. Mam kilka bardzo rzadkich achievementów, więc się cieszę. Brakuje mi do odkrycia jednej drogi gdzieś na mapie i nie mam pojęcia gdzie, więc muszę objechać wszystkie dookoła, co będzie mhm. wyzwaniem, bo już są niby odkryte, więc tutaj no, będę jeździć w kółko wszędzie. No ale znajdę tę drogę. E, mam nadzieję, że mi się uda znaleźć moją jedyną, brakującą drogę szybciej niż Toperzowi. A tam. Kali, do, do tej Forzy wyszły dodatki jakieś? Tak, wyszły dwa. E, Blizzard Mountain i Hot Wheels. E, więc są dwa dodatki. E, nie mam ich jeszcze, ale mam w planie sobie je sprawić, kiedy dokończę to, co teraz robię. Czyli chcę zrobić całe story najpierw, cały solo. Aha, a, a, Jak wszystkie aha. wyścigi sobie z, ukończę, zrobię sobie wszystkie wyzwania i tak dalej. wyścigi uliczne, bo tu mam jeszcze ileś mistrzostw do zrobienia, ileś, e, e, wiesz, jakiś tam kaskaderskich pokazów, gdzie muszę gdzieś wyskoczyć, czy driftów mam wszystkie drifty mam do zrobienia w sumie, bo mam na jedną gwiazdkę, bo nie umiem driftować, więc muszę się nauczyć driftować jeszcze. No, to sporo jeszcze mam do zrobienia. Ale e, bawię się przy tym świetnie i naprawdę bardzo, bardzo odpoczywam, więc e, więc. Nie bo, frajdę. Bo, bo sobie tak pomyślałem, że mówi, że nie możesz drogi znaleźć. Tak sobie pomyślałem, że może to jest jakiś tam dodatek i, i po prostu go nie masz i dlatego nie możesz nie, nie, nie, dojechać nie, nie. w jakieś to tam miejsce. To się liczy, e, one się liczą tylko jako e, e, tylko z tego solo mode. E, dodatki, które mhm. masz, to są dodatkowe lokacje na mapie. Gdzie się teleportujesz Rozumiem. i one już są oddzielnie i nie liczą się do tego. Wiesz, mm. także bardzo fajnie to zrobiono, bo ludzie, którzy nie mają dodatków, y mogą dalej ukończyć grę, praktycznie na 100%. Jakby mm. te wszystkie no diamenciki, które się zbiera, te wszystkie rare achievements, tak zwane, y no do 100%, żeby dojść do ukończenia gry, no to musisz skończyć podstawkę, nie musisz mieć dodatków. Mhm. Możesz dostać dodatkowe. Dodatkowe achievementy są, oczywiście istnieją, są, możesz sobie powiększyć tą pulę, ale to przykupnie dodatku. No i jeszcze są specjalne achievementy, które nie dają ci gamer scora, nie dają ci punktów, ale dają ci nagrody w grze. To się nazywa Forzaton, trwa to przez tydzień i w ciągu tygodnia masz specjalne wyzwania do zrobienia czyli tu musisz pojeździć ze znajomymi, zagrać w grę podwórkową jakąś. Gdzieś indziej musisz ukończyć jakiś mega długi wyścig, albo niespotykane jakieś kombinacje skilli musisz wykonać, żeby ileś razy, żeby wiesz, dostać coś ciekawego. Najczęściej dostaje się ekspy, dostaje się losowanie nagród, bo masz willspin tutaj i możesz sobie tam wylosować albo gotówkę, albo jakieś fajne autko i możesz tych wheel Spinów sobie tam ileś ileś wygrać. No i zawsze jest jakieś fajne auto do wygrania. No w tym tygodniu jest Porsche Cayenne, więc warto tam robić to. Jeżeli ktoś ma ochotę pograć w Force, to ja bardzo, bardzo chętnie zawsze szukam ludzi, szczególnie właśnie do dokończenia w koopie mojego starego moda, bo tam jest tak dużo różnych wyścigów do zrobienia, że się nie mieści w pale, nie? No, więc mm. sobie tam Co gram. coś jeszcze, Kali? E, no, z, e, brakuje mi jednego achievementa dalej w Fallout Shelter. E, zrobiłam przedostatniego, a tego mi brakuje, także dalej w to gram. Czasami tam sobie to włączę. E, ale uważam, że jest to okrutnie hamskie, bo e, tak naprawdę mogę to ukończyć bardzo szybko, e, jeżeli zapłacę. A jak nie płacę, to... No, bo to... Przez to, to cały, cały ten czas... To to tak. No, ale patrz, no. przez cały ten czas, odkąd jestem z wami, wtedy zaczęłam grać w Fallout Shelter, no, no. czyli co? Od stycznia. Wpadły mi dwie postaci legendarne, a trzeba ich zebrać 20. I one wypadają albo na questach, mam tylko te questowe, więc albo na questach, albo wypadają z lunchboxów. A lunchboxy albo dostajesz raz na tydzień, albo bardzo rzadko w questach jako nagrodę, albo musisz za nie zapłacić. I tutaj PTS da e, wielki środkowy palec za to. Bo to jest po prostu chamskie, co zrobili. Że tak naprawdę ja gry nie ukończę w 100%, tylko przez to, że nie zapłacę im ani grosza więcej niż muszę. Czyli tak zapłaciłam mhm. za fallouty wystarczająco dużo, więc, e, więc to bardzo bardzo tutaj się, wiesz, wkurzyłam i zawiodłam na tym. Rozumiem. Co jeszcze? No nic w sumie, no, tak sobie gram. A, znalazłam na telefon fajną grę, która mi czas zabija, jak mi się ładują levele. I to jest gra w Star Treku. W Star Trek. I mam sobie statki i kapitanów i fajne postaci, które wszystkie znam, bo obejrzałam cały Star Trek, więc mam, mam trochę nostalgii i trochę fanu z tego. Bo wiesz, tak sobie czasami grywam na, na telefonie, tam, nie wiem, odpoczywam od dobrze. innych rzeczy, wiesz. Poza tym, jako tester też mi się zdarza testować gry na telefony, czy inne mobilne o. nośniki, więc ja muszę być na czasie i wiedzieć, co się dzieje, bo ja nigdy nie wiem, na jaki projekt ja trafię. Więc w sumie wypada grać we wszystko i na wszystkim, jeżeli ma się taką możliwość, prawda? Więc tutaj... Gram sobie w to. I jeszcze mam bardzo zabawną gierkę, która nazywa się Doom Warriors i się y, tapa po prostu, wiesz, dotyka się ekranu bardzo szybko i się zabija potworki. Także też jest zabawna. No, je, no jest śmieszna. To y, polecam. E, także mm. gram sobie w to. E, no i zastanawiam się, jaki, jaki dobry serial obejrzeć i zastanawiam się na, nad Blood Drive, więc e, może spróbuję dziś wieczorem. Jeszcze raz? I, e, Blood Drive. Aha. Blood Drive to jest taki horrorowaty, głupkowaty serial, tak się przynajmniej zapowiada z trailera, gdzie auta są napędzane na krew i zwłoki i jeżdżą nim jakieś dziwne, wampirowate stwory, nie wiem co to jest. Ale Aha. zapowiadało się bardzo, bardzo pokręcenie i dziwacznie, a ja lubię pokręcone i dziwaczne rzeczy i właśnie taki bardzo klozetowy wręcz humor, jeśli o to chodzi. I tutaj mam wrażenie, że mogę to dostać. Szczególnie jako fanka Evil Dead, myślę, że tutaj no właśnie, ee... może być coś fajnego, no mam nadzieję. Z, z serialu oglądałaś? Evil Dead? Mhm. O, oglądałaś. Oczywiście, obejrzałam cały ja też obejrzałam cały i uwielbiam go i uważam, że jest fantastyczny i trzyma Świetny się klimatu jest. i mhm. mimo tego, że czasami przynudza to on musi taki być on musi taki musi, być, musi, być. bo to tak były zrobione te filmy i tak musi być robiony serial i uważam, że Lucy Lawless w ogóle jest nieziemska w tym czyli Ksena. Mhm. No. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ona jest w ale, tym nieziemska, i, i cały czas tam kminie o co z nią chodzi, nie? Więc, mhm. więc super. Ale no szukam czegoś, co naprawdę mnie wciągnie. Przyznam się, że od ukończenia 13 powodów nie oglądałam żadnego serialu. Jakoś tak te 13 powodów mnie troszeczkę dobiło, no. Mhm. Wcale się nie ale, ale bardzo dobry serial i uważam, że każdy powinien go obejrzeć szczególnie każdy, kto ma dzieci w wieku gimnazjalnym i licealnym to jest coś, co, co, co rodzice powinni obejrzeć może nie dzieci, ale rodzice i zobaczyć, wiesz bo to takie rzeczy się dzieją one się dzieją naprawdę, wiesz i to jest najbardziej przerażające mm, spoko no. Dobra Kali. Przejdźmy teraz, teraz, do mnie. Nie typowo powo, ja będę Tak. Drugi przejdźmy do ciebie e, pewnie. Słuchajcie, e, może z takich ciekawszych rzeczy. Właśnie przed chwilą, dokładnie 8 minut temu, wygrałem licytację na peceta, na PC Master Race, więc słuchajcie, będę miał mocnego peceta, w miarę mocnego. Nie mówię, że będzie zajebisty, ale będzie w miarę mocny, żebym sobie pograł to, co o, chciałem zgryza, zawsze. O, zgroza, zdrajco. I tak. Zdrajco i, niestety... konsolowego plebsu, stary. No niestety. Czy nie, wiesz, no, znaczy jak ty zdrajco. ranisz moje serce? Nie, Kali, Kali, nie ma takiej opcji. Pier ko konsola <coughs> będzie zawsze pierwsza. Po prostu jest parę gier, mm, które, strasznie, tak które strasznie bym chciał pograć. A mój, mój, mój laptop już jest pięcioletni, więc nie wyrabia. więc postanowiłem nie, no Kuma, sobie... wiesz, prawda jest taka, że ja też będę kupować komputer, ale to no. dotrzemy do tego jeszcze. Tak. To więc jeszcze właśnie... chwila, zanim ja tutaj, wiesz, Aha. się wypowiem. No, jedziesz. Więc po prostu mówię, że przed chwilą go właśnie kupiłem, skończyłem się licytację właśnie o, o, o 21. Więc będę go miał, jeszcze kup kupię sobie monitorek jakiś fajny i, i no, może podłączę go do telewizora, ale Myślę, że na telewizorze nie będę grał, bo za, za dużo dla mnie, je, jak na, jak na pc ta. więc po prostu jakiś monitorek dobra, kupię, dobra, będę grał dobra, będę coś tam mawiał. Potem, potem, zrobisz sobie, wiesz, telewizor nie, jakiś nie, nie, nie, 4K nie, aż, i aż... będziesz wiedźmina grał, jak nagrał <śmiech> przez <śmiech> dwa lata. Bez przysady, bez przysady. Mi to nie grozi, mi, mi to nie grozi, szczególnie, że, że jakiś tam. A powtotkę e... z Wojtkiem. O Boże, nie, nawet, nawet niech mi zaproszenia nie wysyła. O, dobra, już, Boże, już, nie. już Ci nie cisnę. sorry, no, wygłupiam się e, tego, żeby Dobra, nie więc, było. Więc, więc to sobie kupiłem przed chwilą, więc będę sobie grał w swoje gierki, ale a co A właśnie tym, w co to, będziesz grał? Powiedz przede mi, wszystkim w Heroes 7, bo na laptopie mi bardzo słabo działały, a nawet kupiłem ale nie mogę za bardzo grać, więc w 7 są bardzo dobre podobno. No i oczywiście będę grał swoje Tykony, czyli Rollercaster Tychon World, który jest słaby i w Planet caster, który jest zajebisty i chcę budować po prostu kolejki, a na swoim starym laptopie już niestety nie dam rady. Więc e, tylko dla tych trzech gier e, kupiłem sobie komputer. E, oczywiście może tam jeszcze coś po drodze wejdzie, to coś tam... Nie no, jak e, to kończę swoją, mam. to Ci dam, to będziesz w moją gra. Ale w co? W, w, w co twoją? No w moją grę, którą piszę. A, oczywiście, no tak. Swoją no tak, własną, no... osobistą, nie dla kogoś, swoją, z moim pomysłem, ze wszystkim. Okej, okay, no. z, z autografem jeszcze, Kali, z cyfrowym autografem. A to nie będzie jakiś pixel art pod laptopy? będzie, będzie pixelart będzie no można właśnie, grać to... na każdym ziemniaku, bo to ma być głupawa gra po prostu, takie moje małe doświadczenie w tworzeniu gry i to Aha. nie będzie nic wielkiego ale mam już drugi projekt na widelcu swój własny też i trzy czwarte ekipy, która chce zrobić ze mną tą grę, ale to o tym też w ogóle na razie nic nie będę mówić mm -hmm. okay. e, ale jak dokończę więc... tą swoją głupawą gierkę to oczywiście bardzo chętnie się ze wszystkimi wami podzielę i, i jeszcze, ją, jeszcze ją pociśniemy na podcaście i w ogóle będzie super. E, no, dobra, więc... Pewnie. E, e, więc tak, kupiłem sobie kąpa ale poza tym, słuchajcie, no, no trochę pograłem. Pograłem przede wszystkim da, dalej w Wildlands, dalej w ostatniego Ghost Recona. E, powiem wam, że jak zacząłem zbierać, jak, jak zaczynam zbierać to gówno, to wszystkie, te bronie, te dodatki, te, te jakieś notatniki i różny ten syf, dochodzę do wniosku, że nawet mi się to zaczyna podobać. Już tyle tego zebrałem, już tak mało mi zostało, już w ogóle jestem przy, przy końcu platyny, że, że po, po prostu już już po tych 10 godzinach już sprawia mi to nawet przyjemność. I, I zbieranie tego wcale nie jest takie złe, jak po tych pierwszych 20 czy 30 godzinach się wydawało. Ale, ale, ale to i tak nie jest żaden plus tego wszystkiego. Po prostu może, nie wiem... Co, coś we mnie pękła, bo po prostu jak gramy cały czas w tą jedną samą grę, tyle godzin, to może ona zaczyna nam się podobać. E, może też tak być. E, Mówisz, e, że masz syndrom sztokholmski, jak ja bardzo tak. możliwe Bardzo możliwe, <grym> bardzo możliwe, że tak jest e, z tą grą. E, nie jest zła, nie zła, kiedyś oczywiście chcę ją ocenić. Ale dobrze się e, ale Ale nie jest zła. Tak. Tak, póki no co To tak. Najważniejsze. Znaczy, tak. Tak, nie bawiłem się źle z nią, tylko po prostu szkoda, że muszę poświęcać tyle czasu, żeby znaleźć te gówna, żeby zrobić platyna, bo już dawno powinienem ją odstawić i brać coś innego. Pamiętasz, ten kiedy była premiera? O Boże, z dwa kiedy miesiące temu? Wydaje mi się, że w dwa miesiące temu? Już za 30 sekund sprawdzam. Już ci Wczoraj mógł, w lepiej widziałem ją normalnie... 7 marzec. 3. No, mhm. To 3 miesiące. No to na płycie już ją widziałem za 130 tak. zeta. No, no, no, nie, no, już, już, już, już, już za premierę, już. Wyszły już dwa dodatki do niej, więc już troszkę ma. Aczkolwiek dalej się zajbiście sp sprzedaje, o czym będę wam później mówił. Tak, słuchajcie, więc sobie gram to. Poza tym, poza tym kupiłem sobie taki twórc, który się nazywa Guitar Hero Live z no, gitarą. Mówiłem już o tym wam? Ostatnio. Aha, mówiłem, no okej, okay. no to, to tylko powiem, A my ci że coraz bardziej ciszej. widzieliśmy na Komikonie. Okej, okay. więc ty, ty, tylko <gry> mówię, że, że coraz częściej gram, wchodzę na coraz wyższy poziom i mam coraz więcej z tego frajdy. Eee, no, to no super. A o, o samej grze jeszcze kiedyś tam powiem. No i... i, i aha, i jeszcze, jeszcze jedna gra. Eee, zacząłem grać w Perceptions. Perception? Perception chyba. Eee, to jest taki horror, którym chodzi się niewidomą dziewczyną i, i po prostu masz eee, Yy, jakiś tam swój yy, echolokację, dzięki której po prostu widzisz dźwięk, i ona ma jakiegoś tam skilla, i w ogóle widzi dźwięk, i po prostu chodzicie i musicie uważać, bo to jest horror, i tak dalej. To się nazywa synestezja, kiedy się widzi dźwięki. Yy, okej. Okay. No. Yy, ja o tak mnie powiem, mniej więcej ja coś takiego. określić, jak wygląda dla mnie dany dźwięk. I z czym mi się kojarzy. Yy. Umiem, umiem go wizualnie opisać, co jest, no. Ja go widzę w głowie, tak? To mm -hmm. jest bardzo, bardzo fajna rzecz. No, okej. Okay. No to, to jest dosyć e, fajna rzecz i może kiedyś o tej rzeczy powiem. E, wyszło to dosyć tak średnio, ale mm, pewnie, pewnie w, na, w następnym odcinku Kali mamy, mamy pewien plan, więc prawdopodobnie o, e, powiem wam o tej grze więcej, tak czy siak. Dobra. E, nawet parę, parę razy się przestraszyłem. No ale oczywiście grałem po ciemku i sławkami z, z słuchawkami, tak żeby miał jak największą frajdę z tego. E, ale gra ogólnie by póki co bez szału. E, to to i coś jeszcze chciałem wam... A i odpaliłem sobie, nie wiem czy mówiłem, odpaliłem sobie Marvel Heroes Omega. Ja nie wiem czy wam o tym mówiłem. E, i, i, niestety, I niestety moja przygoda z tym tytułem już dobiegła końca. E, gra ma jakiś, ma, ma jakiś potencjał. E, fajnie by się nawet może w to grało, ale ze względu na to, że... Grając z kimś w kooperacji, bo można grać sobie to na jednej konsoli i w dwie osoby, i to jest bardzo fajne. Nie przechodzą nam, nam trofea na oddzielne konta. Wiecie, jaki jestem Trophy Hunter, więc automatycznie odpada grać na jednej konsoli z inną, z drugą osobą. Przynajmniej w moim znaczy przypadku. No, tylko u... gracz pierwszy dostaje achievement. Tak, tak, tak, tak. tak. Kto to I wymyśli? Wchodzę do ciebie. Jakie to słabe? No słaby, wkurzam je coś takiego. I to je, jeszcze jest tak, Kali, że idę do Ciebie ze swoim kontem, loguję się no. nawet na swoim koncie, wbijam, e, ale Ty masz główne konto, więc e, nie dość, że ja korzystam, no. tak, ja, ja korzystam z Twojego konta. No. Tak, ja korzystam z Twojego konta i ja Tobie jeszcze wbijam o trofea, wiesz, a moje mogę nie, pocałować. Nie, no, Cześć! Tak kto to? No, to tak niestety jest. Sorry, kto to kurwa zrobił? Nie wiem, to jest jakaś free to playka dla Marvela, to, to, jest, to jest jakiś tam. Nie wiem, stary, firma nawet krzak, jak no. robisz. Ale nawet jak robisz free to playkę, no. to dajesz każdemu graczowi, który gra, możliwość wygrania w grę. No kuźwa. No, jak już no, robisz kopię na, no. na, na jednym ekranie e, i każdy ma pada. I wszyscy wiemy, że każdy ma oddzielnego pada i musi być zalogowany do innego konta, chociażby gościa. Tak? Aha, no, no. To dlaczego nie ma algorytmu, który to rozdziela? No co, czy oni pogłupieli tam? Przecież to jest tu... podstawa w ogóle tworzenia gry z tego punktu widzenia, wiesz. To... No dl dlatego też mnie to zdziwiło. No puźwa. albo robisz singla i wtedy nie ma problemu. Mhm. No robisz tak. singla, tu, tutaj... i wtedy tylko jeden gracz dostaje y, nagrodę, tak? No i wtedy ma to sens. A nie, że ja mhm. sobie zainstaluję grę i wszyscy co będą na mojej konsoli w to grali, będą mi wbijali punkty. Ja nawet nie muszę jej przechodzić posadzę kogoś z innego konta i nie se kuść wagra. Bo mi nabije <grym> 100%, wiesz. I będą e, będą i... wszyscy myśleli, że ja umiem w tę grę, a ja nawet jej nie widziałam na oczy. No proszę cię, żałosne. Sorry. <grym> no <ty, ty, grym> to tro, trochę jest żałosne. I to jest właśnie tak, że w kooperacji no niestety wszystko idzie na pierwszego gracza, więc to jest słabe i dlatego z niej rezygnuję. Aczkolwiek fajnie się zapowiadało, nawet nie najgorzej to wygląda jak na free-to-playkę. Słuchajcie, i jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Może tak na zakończenie, że też jakiś tam serial skończyłem teraz o młodym papieżu z Jude Law. Powiem wam, że bardzo fajny. I ogólnie polecam, jeżeli nie wiem, lubicie go, a jest dobrym aktorem dosyć. I w sumie tyle. U mnie się nic więcej nie wydarzyło. No i czekam na teraz, czekam na pieca i będę grał w Hirosy. Aha, w końcu. Dobra. Ym, Rafale, jedziesz. Hu, hu, hu. No... W sumie to co ja mam powiedzieć. Life is strange. Cały wciągnąłem. No, wiedziałem. Wiedzia wiedziałem jak grałeś. <śmiech> wiedziałem jak grałeś. Tylko... Tylko, no dobra, no dobra, no, mów. Bo zaraz powiesz o tej, godzinie, o tej grze godzinę, a już ja, ja o tym mówię mniej. Nie, nie zamierzam mówić o niej Aha. godzinę. Tylko bo Tam szczęście. się nie da mówić no. bez fabuły, nie? Mm, za wiele no, dobrego. Trochę tak, trochę tak. Mówmy się, że tam samej rozgrywki nie jest wiele, bo, bo to jest mimo wszystko symulator chodzenia. Co najwyżej potraktowałbym to miejscami jako grę logiczną, bo tam są takie rzeczy, że trzeba się zastanowić jak wykorzystać to co się tam dzieje, no bo to, że jest ten motyw cofania się w czasie to, to chyba wszyscy wiedzą, który można wykorzystywać i trzeba wykorzystywać. A... No i o tyle dobrze, że te mechaniki powiedzmy nie powtarzają się ciągle, tylko że jakoś ten motyw jest wykorzystywany na różne sposoby, więc potrafi jakoś to zaskoczyć i tam z każdym epizodem coś, coś nowego przynieść. Natomiast no brak tej jakiejś wiesz, swobody i tak dalej, no to po prostu takie obejrzenie jakiejś historyjki było. Nie? no Jakoś powiedzmy po, mm, po tych Talesach y, od y, no Tales from the Borderlands, to, to, to powiedzmy, że tutaj troszeczkę można było więcej jednak pochodzić tą postacią, coś poczytać i tak dalej, więc y, bardziej mi coś takiego odpowiadało. No i fajnie to było złożone, fajnie zagrane. no Trzeba przyznać, że tam szczegółowo było dopracowane całe y, cały ten światek, powiedzmy duże jakieś tam zmiany. Nie ja wiem, jak się jeden pokój odwiedzało, wiesz, kilka dni pod rząd w różnych sytuacjach, to tam widać, było jakieś zmieniające się szczegóły, więc no może to cieszyć i tak dalej, ale tak to historia warta zapoznania. No, no co tu będę dużo mówił o grze, która, wiesz, za darmo jest w tym miesiącu w plusie, więc niech sobie każdy tam łyknie, ściągnie, to fajna przygoda. Najłatwiejsze chyba platyna też ever, bo wystarczy cyknąć zdjęcia po drodze przy okazji zgodnie gdzieś tam z, jakimś, z jakąś listą i tyle, nie? Ale um, what's up, what's up. Biorąc, pod u, biorąc pod uwagę kilka możliwych rozwojów scenariuszy e, i powiedzmy jakiś tam rozwój wydarzeń czy wpływ mniejszy bądź większy tego kto tam zginie bądź kto, kto przeżyje, mm -hmm. To i tak to wszystko zmierzało w jednym kierunku, ta cała historia i to można było wyczuć no. bardzo mocno, że ja się gdzieś tam chyba cofnąłem między pierwszym a drugim epizodem i coś takiego wyłapałem, czy nie wiem, czy wziąłem pauzę i mi się potem konsola wiesz, wyłączyła, nie zapisała, w każdym razie było coś takiego, że zrobiłem dokładnie coś innego. A efekt był taki sam, tylko po prostu wiesz, ktoś inny tam wkroczył powiedzmy z reakcją, nie? No i, i troszeczkę, wiesz, troszeczkę od tego czar Prysu, no, zakończenie niby są dwa, to pomimo, że to była kwestia dodatkowej pół godziny, to mi się nie chciało, wiesz, wrócić, wczytać sceny i wybrać innego zakończenia, żeby zobaczyć, co tam się wydarzy, tak? No to troszeczkę, troszeczkę już byłem zmęczony, ale swoje momenty miała. Nie, no. no. Z, no dla, mnie, dla mnie to była zajebista gra. I dalej twierdzę, że to jest zajebista. Jest zajebista. Czekam na może jej nie umniejszam, tak? Tylko. Mhm. Spodziewałem się mimo wszystko większego takiego ojacie pierdolę momentu, bo wiele osób, wiesz, mówiło o tym, jak te odcinki wychodziły, że, yy, wiesz, gdzieś tam mózg wybuchł i tak dalej, nie? A ja jakoś tego mocno nie odczułem. Faktycznie, wiesz, no zaskakująca była ta fabuła w kilku miejscach, ale może. Nie wiem, może to był efekt tego, że wiesz, że wciągało się te epizody jeden po drugim, że nie było tego momentu uczekania, bo, bo tam faktycznie potrafiła ta fabuła wiesz, w takim serialowym stylu się zawiesić. nie. Więc jak najbardziej to jest warte ogrania w pełni, super polecam, tylko też żeby nie było przehajpowane, o może w ten sposób, nie? Jest to, wiesz, mocny tytuł, dla mnie mocna taka ósemka, że trzeba zobaczyć, ale, ale niech się tam nikt nie mm, nie nakręca, że nie wiadomo jak tam, nie wiem, będą podróże w czasie super, wiesz, rozwiązane i że on będzie miał pełną dowolność, tak? To wszystko zawsze musi być jakieś drzewko z kilkoma skrętami, wiesz, i no i tyle powiem. E, na temat tej gry, co więcej, Boże, ja nawet nie pamiętam w co ja grałem, skończyłem drivera. <głos> z drivera grałem to. najwięcej, bo driver po prostu z PS3 to jest cudowna gra. Naprawdę mm -hmm. tak mi się po prostu spodobał. Zostawiłem sobie jeszcze trochę tych wyzwań do podblokowywania. Ja mówiłem o nim, czemu nie mówiłem w końcu? Nie, ehm, nie mówiłem o tym. Dobra, nie będę, nie będę powtarzał już w każdym razie. Dobra, eee, to sobie skończyłem. Fabuła po prostu na końcu to już mnie. To już był dramat. nie? To był dramat w stylu Ubi. Ale jakoś to przetrwałem. A zrobiłeś no, pościg w stylu spodziewać. Blues Brothers w końcu? Był. Był. Był. Najbardziej. Kurde, Dodem, super. Tak, znalazłem go. Mega. I, I wtedy wiesz, jedzie za tobą tam cały czas kilkanaście radiowozów. Aha. Nie wiem, czy widzieliście może trailer tego Nowych, Szybkich i Wściekłych, tych, co już tam, już ich w kinach nie grają, nie? Tam był taki motyw, że, że coś tam, wiesz, samochody taką falą wręcz wyjeżdżają za zakrętu, jak wiesz, jakieś dzikie zwierzęta. To no mniej więcej tak jest w tym... W tym no bo tak było właśnie w tym, w Plus dziecko, Brothers, no... No, nie, świetnie, świetnie jest odwzorowane. Super, te, no to puści, bardzo się cieszę. Wszystkich... To, to jest rzecz, których jeszcze nie odblokowałem w całości, bo tam trzeba takie znajdźki łapać po całym świecie, takie kamery powiedzmy są porozrzucane i za każde 10 sztuk się odblokowuje kolejne wyzwanie filmowe, a jest ich tam trochę, teraz jak skończyłem grę to, to widać powiedzmy ile jeszcze jest zablokowanych, bo wcześniej było widać tylko te 5 czy 7, które, jest, które się już ma. Odkryte, Nie było widać wszystkich, a teraz widać wszystkie wyszarzone, no to chyba z 15 ich tam jest samych filmowych, już nie licząc nawet innego typu wyścigów, które też tam są, nie? jakieś tam stylizowane. No więc trochę trochę na pewno jeszcze się w to pobawię. Eee... Co to jeszcze bomba. chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że książkę kolejną też wciągnąłem z serii, którą znacie i kochacie, czyli Świat dysku Terego Praceta. Hmm. Eee. Oh. Co wciągnąłeś? No, eee, Boże, Heroina. maskaradę, maskaradę. Mm -hmm. O, maskarada jest super. No, nieźle popierdzielona. Eee. <śmiech> jak wszystkie te książki tak naprawdę, one jak wszystkie, wszystkie jest, są porąbane. Wszystkie. Już, już nie będę, nie będę, wiecie, jej streszczał, no tam opowiada o operze w tak, to jest no, duch w operze, tylko zrobiony w świecie fantazy. duch w operze, w świecie fantazy, no. e, to jest bardzo fajnie zrobione e, uważam, że Pratchett tutaj się świetnie popisał z znajomością popkultury i tymi referencjami wszystkimi, które są tak uniwersalne tam, no jest mega jest spoko jest spoko, naprawdę e, i co, ja jeszcze grałem coś jeszcze? Nie, chyba w nic więcej nie grałem w sumie Coś tam próbowałem, ale wiecie, no nie będę wam mówił o, o historiach odpalania jakiejś gry na pół godziny i stwierdzenia, że to jest kupa, no. Albo że się nie podoba, albo że, że już wyrosłem, powiedzmy ale, z czegoś tam. Ale dlaczego? Dzisiaj Krystian już zaprezentował taką kupę. Więc ty um, też możesz, no. no. Tak, ale trochę wiesz. Trochę mi szkoda czasu wolnego Może powinniśmy po, po prostu wybrać sobie kiedyś tak, zrobić taką kupę tygodnia. Zamiast sprzedaży z Wielkiej Brytanii to kupa tygodnia i wybrać <śmiech> tę grę. To by nie było jest głupie. To, jest to jakiś pomysł, bo ta sprzedaż to tylko Krystiana interesuje. No, ale... <śmiech> ej, ej, ej, ej, ludzie mi piszą feedbacki. Ej, Krystian! Dobra, nie piszą, ale, ale to, kiedyś tam ktoś tam Ej, Krystian, że... widzieliśmy to w internecie tydzień temu. No, wiem, że ci tak. Proszę. No co, no, E3 przeszedłem sobie pierwszy raz w sumie chyba mm, tak w pełni na żywo. Znaczy, w pełni to, co chciałem, poza niestety Sony, bo, bo, bo Sony było na tyle późno, że się nie obudziłem. Znaczy, wstałem, miałem budzik nastawiony, ale stwierdziłem, że pasuje. Niestety. Yy, ale od razu wiesz rano bez odpalania żadnych tam trailerów YouTube'a niczego nie widząc jakie są trailery wiesz odpaliłem sobie konferencję wiesz rano i, i przygotowując się tam do wyjścia do pracy sobie całą obejrzałem nie? więc praktycznie można powiedzieć yy, i, i Xboxa, Microsoftu i Sony i Ubisoft yy, poleciałem wszystkie na żywo i, I to było fajne całkiem doświadczenie. Mimo wszystko, konferencje, to konferencje, jakieś tam pojawiają się emocje, coś tam można, wiesz, poprzeżywać mm, przy okazji tego E3. To myślę, że zaraz temat rozwiniemy. Mm, no i tyle, no nie będę przeciągał, nie będę wam recenzował tym razem starych gier. Wyjątkowo. No dobra, Dobra, no. dobra to chyba możemy lecić dalej, nie? No. Słuchajcie, ja w swoim newsie będę mówił o grze, która i tak będzie na, będę mówił o niej na E3, więc na razie to oleję. Chcia, chciałem powiedzieć tylko o jednej rzeczy, o jednej rzeczy, o jednej rzeczy, komu ja muszę ją sobie znaleźć, przypomnieć. Tak, mówiliśmy dzisiaj o kupie. Wiem, jak wygląda kupa, więc wyobraźcie sobie, że tak wygląda też najnowsze Transformersy. Podobno są tak beznadziejne, że, że to się w pale nie mieści, ale mimo wszystko i tak chcę je zobaczyć i chcę je zobaczyć w kinie eee, i pójdę na to. Pomimo tego, że to są najgorsze Transformersy ever, więc naprawdę no, poprzeczka poprzednie jest bardzo wcale nie były dużo lepsze. Wybacz, no, dla, dla, dla, się dlatego mówię, że, że, że szkoda, szkoda, szkoda, ale, ale ja uwielbiam je. Zresztą Rafa, ty powinieneś iść na to. Oczywiście, że pójdę. Pójdziesz, Już no w właśnie. Planie. Już miałem iść w piątek, tylko niestety, wiesz, plany się gdzieś tam pokrzyżowały. Mm -hmm, okay. No, ja też się e, wybiorę, bo mimo tego, że fabularnie te filmy, to, to jest rak i kiła po prostu. I <grym> i wieszanka Trochę, no. syfilisu jeszcze do tego, bo, bo są, mm -hmm. są słabe bardzo, takie kreskówki te stare i film, no, one miały jakąś tam fabułę, jakąś historię, ona miała ręce i nogi, tak tutaj to jest po prostu wizualne wielkie wow, a cała reszta to jest gnój. Niestety. Ale dlatego wow i dla tych samochodów i samolotów i innych pojazdów zamieniających się w wielkie roboty i tłukące się po ryjach, ja pójdę na to do kina. To wiecie, ja Bo ja lubię ja takie licząc, kino. Lubię kupowe wam, kino. co ja o Transformerach sądzę. Jeżeli nie liczyć pierwszego e, filmu tego Michaela, naszego kochanego, Beya, Mm -hmm. y który naprawdę no, spełnił marzenia mokre tam sny, wiecie mnóstwa takich jak ja y z lat 80 -tych, 90 -tych no. nastolatków i, i po prostu wszyscy o tym marzyli, on to zrobił i to było nawet niezłe, fajne tak. to była przede wszystkim taka historia originsowa, ja pamiętam, że, że soundtrack miałem, wiesz, jeszcze odsłuchiwany gdzieś tam w aucie, pamiętam, że to było dawno, kiedy to było? Oh, dawno. Dawno pamiętam jak mi to było roku no, trochę wygodnie. Ale było, no. nie, nie jestem przekonany, ale nie wiem, czy nie poszedłem wtedy do kina, nawet sam sobie to obejrzeć, bo potrafię tak czasami zrobić. Bo nikt nie chciał z tobą iść. Nie, nie chodzi o to, żeby mi nikt nie przeszkadzał i nie wkurwiał, wiesz, jak idę na taki film, nie? To powiesz pamiętam, że wyszedłem z kina i zgłaskałem kierownicę w samochodzie, wiesz, z nadzieją, że może coś tam się wierzę. No. Y, natomiast wina. później, wiesz, y, druga, trzecia część i tak dalej, druga jeszcze była w porządku, moim zdaniem, natomiast mm, potem ta koncepcja się rozmyła i, i to jest, krótko mówiąc, taki, wiesz, y, no, porno dla gadżyciarzy, o. Jest to, to ja... Fabuła jest, wiesz, ten to taką samą fabułę masz w porno jak w Transformers'ach. No no to dlatego <głos> wiem. No. Dla, dla technologicznych geeków to jest po prostu dla. Tak, wiesz, ale właśnie, właśnie dla tych efektów porno. i tego całego wow. Ja bardzo chętnie pójdę i przeboleję tą kupę w tle. Mhm. Nie, no oczywiście, że tak. To Myślę, że no pewnie, będzie mimo że tak. wszystko spoko, wiesz. Eee, szkoda tylko i bardzo mnie to osobiście. W kurwia, bo zawsze z nowym filmem się pojawia jakaś seria zabawek, figurek. E, e, nie to? wiem, czy widzieliście, czy, czy wrzucałem zdjęcia. Znaczy mówię do słuchaczy teraz, bo wam wrzucałem. Wy mieliście dostęp do galerii z Comic Conu. Jak świetnie i fantastycznie potrafią wyglądać figurki, które były zrobione pod, pod właśnie część pierwszą albo drugą. Ja zresztą sam mam trzy takie w domu i one naprawdę są świetne jakościowo. I nie mówię o tych, wiecie, najdroższych tam, które były po, yy, po 300 złotych jakieś takie trzydziestoparocentymetrowe tylko zwykłe małe w miarę samochodziki ale po prostu z mnóstwem ruchomych elementów fajnie odwzorowanymi szczegółami i dla kogoś kto lubi figurki różnego rodzaju to, to była naprawdę świetna gratka bo można było to kupić normalnie w sklepie nie gdzieś tam ściągać za granicy czy, czy coś w tym stylu już pominę kwestie fantastycznych jakichś tam super drogich wypustów wiesz zabawek z serii tej właśnie z lat osiemdziesiątych z G1 Natomiast potem z każdą serią, jak wychodziły kolejne filmy, czy to była trzecia, czy czwarta, to po prostu te zabawki, wiesz, widać było, że odbiorca jest tam coraz młodszy, nie? I, i wiesz, królują te figurki, które można jednym guzikiem rozłożyć albo coś w tym stylu i tym je reklamują. Więc tu w momencie, jak już była chyba część trzecia i zobaczyłem, jaki jest ich poziom, to już stwierdziłem, że nawet nie wchodzę w alejki z zabawkami, wiesz, w markecie, żeby zobaczyć kolejne. No bo no słabe, słabe to było. Mogliby robić, wiesz, te serie dla dzieci, a jednocześnie jakąś taką, mm, chociaż, wiesz, tych kilku kluczowych postaci wyciągnąć. Ale widać, to nie miało zejścia zbytu. No. Każdy traktuje to też jak pornola i tyle. No, no tak, mhm. no. E, dobra, e, słuchajcie, bo ja mówiłem o czym o miałem. Czym ja aha, o tych transformacjach miałem mówić. Dobra, e, to tylko to. I jeszcze chciałem powiedzieć Wam o jednej rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, ale. Na początku. Ale to, czekaj, ale to na Power Rangers no. nie chciałeś iść? No uspokój się, to jest jeszcze większa... Bie znaczy słuchaj, ja na Transformersach każdą część lubię, yy, wszystkie filmy uwielbiam, mogę na to chodzić co roku i ja wiem po co ja tam idę. Ja wyłączam mózg, ja po prostu patrzę na te efekty i się świetnie bawię, ja no. głosie Optimusa Prima, który dla mnie jest zajebisty i zawsze go będę pamiętał. I po prostu tak. ja wyłączam mózg i, i się dobrze przy tym bawię. Ja, ja wiem, że te filmy są beznadziejne, nawet chujowe. Ale ja się naprawdę świetnie przy tym bawię. I, i tyle. No I tak, ja, no, ja oczekuję Każdy ma filmu. swój rodzaj kiepskich filmów, które lubi, no. Dokładnie. I tak się składa, że Transformersy są tutaj bardzo uniwersalne w naszej grupie. No, ale ja lubię bardzo słabe wizualnie horrory typu Z, na przykład. I marnuję mnóstwo Też czasu na bardzo, oglądamo. bardzo słabe takie filmy. A ja je uwielbiam pasjami i ja przegrzebuję mhm. internet i znajduję nowe rzeczy ja cały czas to oglądam. Jakieś ukraińskie, porąbane filmy, czy rosyjskie, czy nie wiadomo skąd, rumuńskie, wiesz. Ja to wszystko siedzę i oglądam. Te wszystkie kukiełki i ketchup i, i to wszystko, tak. E, Rafał ogląda w szybkich i wściekłych i te wszystkie latające samochody, tak. No, każdy ma swoje jakieś tam Ale, wiecie, to nawet Ale transformersy nawet tak... pod tym względem są wyjątkowe, bo, bo łączą wszystkich, No, no. To nie jest takie, wiecie, super wcale, nie? To fajnie jest, ale ja się wcale nie cieszę, że ja mam ochotę wręcz aż piracić takie filmy, bo jak myślę o Szybkich i Wściekłych, która, mm, wiesz, zaczyna się sceną, gdzie, no, no nie wiem, no, no gościu, wiesz, na wstecznym, w starym kubańskim samochodzie wygrywa wyścig. Jedzie na wstecznym, bo mu się silnik pali na dodatek, nie? I wiesz, i, i to jest po prostu już tak popierdolone, Aha nie no to jest, nie, to jest, jest po prostu, to jest pojebane bo wiesz na wstecznym jest, to nie jest, jest tak jest. że on nie wiem zakręt wziął cokolwiek można było to jakoś inaczej zrobić ale to było na prostej kurde gdzie oni tam już wiesz jechali 100 120 wiesz ten, ten zmienia bieg a ten cały czas na wstecznym ciśnie kurwa i wygrywa nie po prostu film się zaczyna od takiego idycyzmu mm -hmm. a ten film potem nie wiem gdzie jest dzisiaj ale ostatnio patrzyłem to był na 11 miejscu w światowym box office, wiesz doganiając titaniki awatary kurwa i to wszystko już? Jedenaste miejsce. Kurwa na no świecie. No ludzie pójdą i chcą zobaczyć Wina Diesla i Roka, chcą zobaczyć i Jasona Stathama chcą zobaczyć. Ludzie po to idą i zobaczyć fajne fury. A to, że nie trzyma się kupy... Cóż, kino hollywoodzkie nas nie rozpieszcza fajnymi, dobrymi, oryginalnymi tytułami, więc chodzimy i oglądamy ten kurwa badziew, bo już nie, nie mamy wyjścia. I tak kiedy coś dobrego i oryginalnego wyszło z Hollywoodu z, z scenariuszem, który nie był oparty na grze wideo, komiksie albo nie jest kontynuacją jakiejś starej no, niestety, serii. niestety, takie mamy czasy. Graj, mhm. graj, słuchaj, to no, Grey jest No więc, więc i tak chodzimy i to oglądamy, no. No. no, Dobra, Grej. kończymy no jest, z tym kinem, nie? No, no, dobra. Tak. I Twilight, ale ja e, mówię z... o dobrych rzeczach, tak? I o oryginalnych konceptach na scenariusze, właśnie nie bazowane na książce, nie bazowane na niczym takim. Ktoś usiadł i wymyślił fajną, kurde, historię do filmu. Kiedy widzieliście fajną historię do filmu? Ostatnio. Faktycznie taką, która was przyciągnęła i trzymała przez całe, nie wiem, dwie i pół godziny filmu. Historię oryginalną. Znaczy, ja, ja, bym, ja bym dawno widziałem. Bardzo dawno no. widziałem. Z Hollywood, no? Poczekaj, poczekaj. poczekaj. Na pewno nie akurat, nie osobiście, mocno, ale też dawno, no to nie wiem, 3-4 lata e, trzymało, ale e, nie na podstawie czegokolwiek, tylko po prostu film był dobry. I to do historia była dobra. Tak, Kali? Bo, bo... Żeby to był oryginalny dobry scenariusz. Wykonany. Oryginalna historia, nowa. Tak. nowa, no to, to nie nowa. była nowa bo to było tak. na, na podstawie nie no, ja ci nie faktu, powiem, bo ja w ogóle to, no to... oglądam filmy na tej zasadzie, że wpisuję w wyszukiwarkę hasło yy, nie, zdrada, coś. zemsta i, i, i zabójstwo i wiesz po tych trzech słowach kluczowych wynajduję tytuł i tylko takie oglądam więc tam się nie ma wiesz co yy, co dopatrywać, nie? ale no, no, no, no z czego się spodziewasz? mnie to, dobra, słuchajcie zostawmy to, bo mamy jeszcze dużo jeszcze na zakończenie chciałem powiedzieć, słuchajcie dawno, dawno temu, czyli w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku wyszedł ostatni Call of Duty Call of Duty Infinite Warfare e, Słuchajcie, i ono so, e, no, tak i że wyobraźcie sobie, że, że, że nowe Call of Duty e, wyszło sobie i tam była taka opcja, że możecie ją sobie kupić z odświeżonym Call of Duty Modern Warfare zremasterowanym tylko i wyłącznie z tą grą. I nie było innej opcji. I to Was tam kosztowało, nie wiem, już nie pamiętam, koło 4, 4, 400 zł, ale do, do końca nie pamiętam. Ale to była tylko jedna możliwość, tego zremasterowanego Modern Warfare'a inaczej byście nie dostali. E, a bardzo dobrze wiemy, że to praktycznie jest najlepsze Call of Duty, jaki kiedykolwiek wyszło. E, ta, tak czy siak hmm, hmm, hmm, nie trzeba było długo czekać i właśnie dostaliśmy informację informację, że jednak wyjdzie samodzielnie. Słuchajcie, wyjdzie samodzielnie wyjdzie samodzielnie we wtorek. 27 czerwca. Czyli za parę dni. I będzie kosztować 150 zł. Więc dosyć drogi. Ten odgrzany dodatkowo jeszcze odgrzany kotlet. No Fajnie. Te, te, tego, można było, tego można było się spodziewać. No, mówią, że nie, nie, ma innej opcji. Możesz no, kupić tylko z YouTube a tu jednak będziesz mógł oddzielnie. No tak. W, w, ja, ja po prostu czekałem, kiedy to wyjdzie oddzielnie. I Aha. oczywiście nie mogli nie mogli wy... Tam jeszcze była taka opcja, że oni nie mogli tego wy wypuścić e, poza Ee, najnowszą częścią, bo nigdy na, na najnowszej części nie kupił. Wszyscy by się rzucili właśnie na odświeżonego modernu ofera, który jest zajebisty. I dlatego wypuszczają dopiero po pół roku. Nie, no nawet więcej niż po pół roku, bo tych prawie siedmiu czy tam 8 miesiącach, więc... Ale, więc no, to, i znowu jest... Dobra, ale no, to jest normalne, graczy, no. że zdzierają. Czego no. się nie, nie nauczyliście? Przejdźmy. Ciesz się, że masz możliwość no nie, no, kupienia oczywiście, to, że tak. 150, a nie kurwa za 300 w pakiecie z tamtą grą i tyle. I idziemy dalej. Ja się cieszę, Ta. że będę miał odgrzewanego... No. Ja Dobra. mam to w nosie, bo nie gram no, w Koda. Ja się cieszę, że będę miał odgrzewane wiety <głos> eee. w postaci tych mrożonych kraszów y, bandikotów, które są wiesz, totalnie od zera zrobione. I tyle. A Modern Warfare 2 mam na mam Tylko na pójce, one... wiesz, na trujeczce, Teraz będę na trujeczce grał. Właśnie mi ochoty zrobiłeś, nie? Więc spoko. Y y Rafale oglądasz konferencję Sony? Dobra. To powiemy sobie jeszcze o Crash'u później. Słuchajcie, jedziemy do szybkiej sprzedaży, więc ostatnia sprzedaż. Pierwsze miejsce ma Horizon Zero Down, oczywiście tylko na PS4. Drugie miejsce ma Arms na Nintendo Switch jakaś nowość. Trzecie miejsce to jest GTA V. Czwarty to jest Dirt 4, który jest podobno zajebisty piąte miejsce to najnowszy Wipeout Omega Collection czyli odświeżamy serię Wipeout na PS4, później jest Tekken 7, FIFA 17, Overwatch moja zajebista abiatyka Injustice 2 i na końcu jest Rocket League Horizon wrócił na pierwsze miejsce, nie mam pojęcia czemu on tam wrócił, ale może jakiś dodatek wyszedł, ale, ale... a zapowiedzieli chyba na targu w ogóle jakiś dodatek do tej gry tak, e, jakiś fabularny może... dodatek ma być tak, też słyszałem coś takiego. No. I e, Rafale, czwarte miejsce ma d 4 Czy ty sobie kupujesz te wyścigi? Ty w ogóle myślisz o nich? Powiesz, jakie one wiem, są podobno zajebiste? Tak, są zajebiste, ale nie kupuję. Dlaczego? Bo plan mój na wyścigi jest taki, e, że sobie jeszcze trochę nie, nie, nie, nie. ale też będę Boż, grał w grał. Ble, nie. Ble. Będzie grał ale... oczywiście. że będzie grał. Jestem. Ja mam w... bardzo napięty teraz kalendarz. Bardzo optymistycznie nastawiony. Ja w... Bardzo napięty kalendarz, jeżeli chodzi mm -hmm. o drugą połowę tego o, roku. Bo oczywiście. teraz sobie chcę jeszcze, wiesz, pośmigać trochę w jakiegoś tego drive-cluba, co tak czuję cały czas do niego, wiesz. No, chcę po prostu mieć poczucie, że trochę więcej w niego pograłem. I, i jakieś tam rzeczy porobić i potem mm -hmm. będę miał tak e, będzie The Crew. to chyba ma w tym roku wyjść, bo Ubi raczej nie, nie, nie, nie, nie, nie każe długo czekać e, będzie The Cru, dwójeczka no. e, być może uda się, bo jednak cały czas upierają się, że na jesieni się pojawi Gran Turismo i to jest wiesz zamiata wszystko dla mnie i, i będzie ten Need Speed, którego pewnie jak zwykle jak on ma premierę w listopadzie to wciągnę wiesz za stówę na święta, nie? No więc, y, mm, bardzo tam sposób. miejsca dla tych rajdówek y, nie znajdę, tym bardziej, że wiesz, no, fajne były stare czasy, kiedy tam się faktycznie jechało i, i wiesz, mocno zamiatało bokami te koliny, jedynki, dwójki i tak dalej, nie? Y, Teraz poziom tych wyścigów jest bardzo mocno symulacyjny, w sensie w takim stopniu, że y, tam naprawdę jest ciężko bez kierownicy, bez y, takiego, wiesz, poczucia, co się dzieje z tym samochodem, wiesz, że ci wyrywa jakoś, bo ta wibracja to jednak nie daje zbytniego, wiesz, feedbacku. Na kierownicy jest zawsze inaczej, a, a trochę, wiesz, półtora koła na kierownicy to jest sporo, jednak te słabe niezbyt się nadają i nawet próbując ostatnio mm -hmm. nawet próbując no ostatnio tak. na właśnie ps yy, tego w yy, WRC pograć wiesz yy, z roku 2015 to też jest wiesz dobra gra yy, z dobrym modelem jazdy i tak mm -hmm. dalej to nie jest jakiś wiesz Sebastian Loeb kurwa, Rayleigh, wiesz, demo na, na, na PS4 i pomimo tego, że wiesz, czuć, że tam jest fajny ten model, to no, na padzie mi się bardzo źle w to grało i wiesz, i stwierdziłem, że nawet nie będę się męczył, nie pomimo, że wiesz, przejechałem sobie, wiesz, wybrałem sobie jakąś furę, przejechałem sobie, wiesz, kubicą całe Mazury, wiesz, wzdłuż i wszerz kilka razy i, i wyłączyłem i myślę, że też nie będę się, wiesz, bez tego sprzętu zabierał za... WRC 4, bo to jest gra, która raczej powinna chyba być dobrze do, do potraktowana i doceniona niż wiesz włączyć tryb yy, wsparcia, wspomagaczy i graj na padzie. Nie? No. A poza no tym tak. tak, tak, tak, Gran tak. Turismo więc... jednak będzie, będzie tą całą symulacją, na którą czekam. No mhm. ile będzie? E, dobra. no będzie, e, dobra. Już to grałem przecież w demo na, na Playstation tych targach co były w A, zeszłym okay, roku okay, i tak, grałem tak, w demo, jest spokojnie, tam dopieszczają, cudują, ale, ale gra będzie okej okay. no nie, no Gran Turismo pewnie zabierze ci pół roku, bo to Gran Turismo, więc no, zabierze tak. mi 3 lata, ale to będzie ciągle. Tam nie będzie wiesz problemu, bo to nie będzie się grało. To zmieni nam czas. się gra roku. Będziemy o czym no innym też. rozmawiać teraz. O Boże, teraz z Rafą, zamiast wieźmi A nie, a nie gry, której tytułu się, nie, nie można biegam. wymawiać. Ja nie będę on przychodził i mówił, wiecie, jaki wyścig nowy wygrałem, natomiast jeżeli już jesteśmy przy newsach, jeżeli już jesteśmy przy Wiedźminie, to wyobraźcie sobie o. bardzo ciekawą rzecz, ja zrobię takie płynne przejście, a bo newsy wiem, że skończyliśmy, Krystian, ale tak już skoro wywołała ta kali wilka z lasu, to wiesz. Rafa, jesteś niemożliwy. Białego filka, żeby wziu, nie było. Nie, ale to jest, to jest płynne po przejście niemożliwe. do targów, bo zaczynamy konferencję... Tak. Yy, zaczynamy od konferencji Microsoftu. Niech będzie. Który, no. który o na początku, wiadomo, wjechał z konsolą, nie? E, o kurde. Wjechał z konsolą, pokazał pudełeczko, powiedział, że tam będzie tyle i tyle teraflopów, że wszystko będzie w 4K i tak dalej, i tak dalej. No i Już zanim nie będzie. Dobra, ale już nie będzie już, już, już wyszło info na przykład, że wyścig Project Cars 2 nie będzie w 4K na nowym żeby bo już. śmiesznie, Project Cars 2 ma wyjść na VR też No, no wiecie, wyjdzie na pewno się nie będą wyjdzie. pojawiały takie gry, które czy inaczej, na pewno będą się pojawiali tacy producenci którzy stwierdzą, że pierdolą to 4K, bo potrafią dzięki temu wsadzić, nie wiem, dwa razy więcej poligonów, nie? I, mhm. I zrobić tam coś lepszego. I to na przykład i 60 klatek, nie? I ja uważam też, że nie ma co się, wiesz, spinać na to 4K. Zabawne było to, że oni to 4K, wiesz, na każdym kroku podkreślali, ale tak, co lepsze, na każdym kroku, przy każdej grze podkreślali ekskluzywność. I to było zajebiście po prostu zabawne, bo co by nie odpalili grę? Mówię, kurwa, włącza wiesz, no dobrze, że przy Asasynie, którego pokazywali też, wiesz, na Microsoftie, nie, nie mówili, że on będzie ekskluzywny. Po prostu wiesz, wszystko wykupione na premierę, żeby tam te 2-3 miesiące, czy tam ileś opóźnienia mieć. I wiesz, i się odpala. ekskluzyw, ekskluzyw, ekskluzif, nie? Takie wiesz, zaklinanie trochę rzeczywistości, że bardzo chciałby być, nie? Tam się faktycznie pojawiły jakieś tam jeden czy dwa tytuli, wiesz, coś tam, coś tam było. Zaraz sobie spojrzę. No co, no, by... forza, e, forza no Forza Motorsport ale e, zamykając tylko klamrę tym newsem pojawiła no. się cała lista gier zaraz po konferencji, jakie mają również otrzymać wsparcie e, z tych, które już wyszły i, i w jakiś mhm. sposób zostać abskalowane. I pojawił się tam również Wiedźmin. I się zaczął hejt, że jak to się pojawił Wiedźmin, że będą na tego, na Skorpio, czyli tak zwanego Xbox x -a. Ja go nie będę wymawiał i będę leciał cały czas Skorpio, bo nazwę to, wiecie, już totalnie... Nie, ta nazwa jest bez sensu. Co, ja będę pisać na ekranie albo na Facebooku XOX? Buziaczek, przytulasek, buziaczek? No weź, co ja mam, kurwa, 15 lat? No... Sorry! Inny, Znowu poleciała, Dobra, ale jest... musiała. No. A, kto z to wymyślił? Nie, jest dupy. Microsoft Dobra, taki młodzież. Prosiak nie jest. Nie miał fajniejszej nazwy Prosiak, zanim go wypuścił Ale Prosiak może, może mieć u siebie, u nas, w sensie w Polsce. Bo, bo nikt ci w Stanach nie powie, że to jest Prosiak, bo on, wiesz, po prostu nie jest no, Pro. Ale nie chodzi, nie chodzi mi o to, ja Prosiak mówię prześmiewczo no, ale mamy PS4 pro. pro, tak? I to też jest No dpa, to jeszcze Pro, że. Jako wcześniej projekt się inaczej nazywał. Pamiętasz jak? nie pamiętam, ale faktycznie nazywał się inaczej nie no. pamiętam już, tych ten nazw tych było no. dobrze i, i tam o, wyszła rany. jakaś informacja, poczuli się wy, wywołani do tablicy, że tak, oni powiedzieli że już nie będą poprawiali Wiedźmina no ale że, że jednak będą skoro mają na dwie konsole, więc tam jest jakiś zespolik i, i wyjdą poprawki, patrzę i, i, i dla wersji na prosiaka i dla tego skorpionka no, mhm. jakby to kogoś dwa lata po premierze no. interesowało. Dobra. E, no kogoś na Może no byśmy nie będzie, byli gorsi, Rafale. wiecie. Ja się, mnie interesuje, bo ja bym nie chciał, żeby wiesz, było gorzej, no. Ze strony samej. No, no e, dobra, wiesz, i co, co ja w takim myślę, razie na tym Microsoftie się pojawiło? Kali oglądała, tak? Ta... Y po pierwsze, no, sama nazwa nowego Xboxa jest po prostu tak słaba, że e, będzie mi wstyd pisać o tym sprzęcie. To jest jedna rzecz. Sz Szkoda e. w ogóle, że, że nie zostawili tego, co właśnie było. To jest Scorpio. To już no. No. tyle czasu gadaliśmy o tym Scorpio, Scorpio, Scorpio. Po co to ma się nazywać inaczej? Ale ja rozumiem, dlaczego to jest Xbox One X. Nie wiem, Jakby, jak to wiesz, jestem w stanie to zrozumieć bo to tak naprawdę nie jest ogromny skok generacyjny, oni zapowiedzieli że to będzie nowa generacja konsol wszystko będzie kurde inaczej będzie wow i to będzie jak mały PC i coś tam, sorry za 2100 zł to ja sobie złożę peceta Dobra, i we wszystkie gry Microsoftu będę mogła tak jak na Xboxie będą ja grać tak ja się... będę mogła grać Wiesz i mhm. e, tak jak byłam wierna tej konsoli od samego początku i miała dla mnie coś zaoferowania, tak w tym momencie ja też będę wracać do PC Master Race, bo jak ja mam sobie oh. coś kupić e, takiego, to ja dołożę sobie powiększy. tych parę stówek i, e, i wrócę sobie na windę, no. a z Windowsem mhm. 10 będę miała dostęp do wszystkich tych gier i będę mogła sobie na padzie normalnie wnieciorać tylko będę miała absolutną kontrolę nad moim sprzętem i jak będę chciała go upgradeować, to, to to zrobię. A tutaj nie mam tej możliwości. Płacę 2100 zł na dlatego... dzień dobry, nie mam, nie ma nowego pada, nie ma żadnego nowego pomysłu na interfejs, ma zostać ten blokowaty live, który jest teraz, który jest słaby <grym> okrutnie. E, ale czego tak oczekujesz, naprawdę to oczekujesz, to jest odpowiedź nie jest na prosiaka skok. przecież? No przecież to nie, to nie jest nie nowa konsola. Jest, ale to nie miała być odpowiedź na prosiaka. Właśnie o to chodzi, że jak oni powiedzieli, że pracują nad nową konsolą, to miał być skok w generacji i miała być nowa generacja konsol. Tak było powiedziane pierwszy raz, kiedy w ogóle. Nie było powiedziane, ten projekt że to był, będzie nowa wiesz, generacja konsol, tylko no że tak to mówili. będzie kurwa taka, nie mówili tak. Nie wiem kogo ty słuchałeś, ale nie mówili tak. Mówili tak, że to będzie kroczek w pół i że to będzie, wiecie, tak jak z iPhone'ami, że idzie 5, iPhone 5, iPhone 5s. Ja się zastanawiam, co oni teraz zrobią, jak będą musieli wypuścić pra prawdziwego Xboxa 2, no bo kurwa, Sony będzie miały już PlayStation 5, a oni zostaną przy dwójce, nie? I wtedy będzie problem, albo znowu wymyślą jakieś 720, bo z tym nazywnictwem wiecie, tak jak w Windowsie mają problem, taki w Xboxie mają problem i ogólnie rzecz biorąc, tam naprawdę pracuje ktoś no, tępy jest... od tego i widać... Że... <śmiech> Coś, Weź, nie, problem, nie tak, po no po prostu no. mistrze nazywania <śmiech> produktów, kurde, tak bez sensu, jak oni to robią, to nikt numeracji, tego nie Numeracji, numeracji. No mają z tym problem, ale nie zmienia to faktu, że wiesz, jakaś tam konsola jest mocniejsza, coś tam sobie poradzi, no i, I pytanie tylko, czy to dobrze, bo tam się jakaś burza zrobiła też, jeżeli chodzi o cenę tej konsoli, bo oni ją dosyć drogą wyciągnęli, nie? No to mówię, no 2100 zł ma kosztować. No, 2100, 2200, zależnie jak to, jak to wyjdzie, bo tam jest cena no, 500, e... 500 no ta... nie, jeżeli chodzi o dolary. No tak, z tym, że polska strona Microsoftu na to pytanie odpowiedziała krótko, a konkretnie 2100. No no to nie jest byt, tak jakoś czuję. No, i 2100 no, zł za takie zaczną, pudełeczko. No, je szybko zaczną wyprzedawać. E, tak, zaczną. Przede wszystkim, wiesz, masz ogromny rynek w Stanach na to. W Stanach tylu ludzi gra na Xboxach. Stany. Zawsze. Tak, I, i w Stanach Xbox rządzi, i w bazach wojskowych żołnierze też mają e, Xboxy i tak dalej, i Xbox rządzi w Stanach i, i tam na kontynentach. Ja gram z taką ilością ludzi stamtąd, że się nie mieści w pale. W Afryce znaczy to, że też, też nie grają. Dużo to okay, ale czy więcej niż Sony? Z ale e, tak. Oni sprzedają więcej Xboxów. I to samo jest w Afryce ogólnie, w tych dużych miastach i tak dalej. Wszyscy cisną Xboxy, bo one są tańsze. I, I tyle, no. I cisną na tych Xboxach. Moja ekipa do Forcy składa się z pięciu Amerykanów, czterech w czterech tych kolesi z południowej Afryki, dwóch z Gibraltaru i trzech Brytyjczyków. <grym> to jest mój team do Forcy. Do, dosyć ciekawy no, e, słuchajcie, i oni nie, mówią, nie jeszcze... że to wszyscy gra grają właśnie w ten sposób, wiesz, że grają na Xboxie, bo Xbox jest w sumie tani no. w sumie tani w sumie nie, nie jest to jakaś zła konsola i hmm. to nie jest zła konsola, tylko no, wiesz teraz, jeżeli ja naprawdę mogę dorzucić te 900 zł i kupić sobie naprawdę bardzo porządnego kompa i e, będę mogła sobie tą maszynę rozbierać i składać z powrotem i dodawać części to to jest zdecydowanie lepsza inwestycja Szczególnie, że mogę grać w to samo, bo gry ekskluzywne Xboxa nie są ekskluzywne tylko na Xboxa. One są ekskluzywne dla Windowsa, dla całej platformy. Uniwersalnej już w tym tak. momencie. Eee, Więc mogę tak. mieć lepszy sprzęt i mogę lepiej się bawić i mogę zacząć robić inne ciekawe rzeczy e, przy okazji i e, no, odłożyć konsolę, tak? Mhm. Bo mi się eee, to nie opłaca. Chcę powiedzieć, że yy, ta konferencja Microsoftu yy, to tak. Przede wszystkim ta, ta, ta nowa konsola będzie trochę polepszać gry, te które już wyszły. Więc to tam jakiś plusik jest. Ale największa lipa jest z tym, że to, że sobie wychodzi ten Xbox One X yy, nie pokazują jakiejś zajebistej gry, która... gier, która, która będzie na to wyglądała. Bo ja słyszałem, że Fajnie, Minecraft ma być w 4K. Świetnie, nie mogę się doczekać. I pokazali tą najnowszą forzę. Świetnie, na, na pikselowa w tym. No, Tak, sorry. słuchajcie, po, po, pokazali tą nową forzę, i to wszystko. I to wszystko. Tam, tam, tam. W, nie, no, w 100% tej konsoli. Jedyne co, to wykupili wiesz, czasowe ekskluzywy na wszystko i tam będziesz miał tak, tak, Metro. Tak. Metro zostało jako ekskluzyw, przecież zapowiedziane, Assassin to nie. Ale wiesz, przynajmniej go ściągnęli do siebie na konferencję. State of Jaki Decay tam? dwójka. To jest jedyna gra, co mnie interesuje. Przepraszam, że się wcinam. Za mało Ale tego, to tak? jest ekskluzjów. No tak, I no to kanapowy, to... kanapowy koop ma być w ogóle. I to jest koopowa gra, i to mnie bardzo jara ale to za chwilę, przepraszam. No, no to ma, dalej mamy premierową wyłączność jeszcze jakiegoś Darwina, tak, i, i coś w tym stylu, no, Dragon Ball. No, no spoko, nie? Fajnie, no ale tam naprawdę wow, bieda. żadnego nie było. Wow żadnego nie piśczy. było fajny był ten gameplay Ja myślałam, że oni nam halo nowe jakieś pokażą, kurde Ja Te, Też myślałem właśnie o jakimś halo Albo dokładnie. jakieś, nie wiem, Gearsy Ja rozumiem, że to są dosyć nowe gry ale myślałam, że coś tu nam zaprezentują a tutaj w ogóle Kupa nowe okrutna. Nowe okrutna Tak, czekamy hmm. na totalnie nowe tytuły No co, no z nowych tytułów niekontynuowanych to mamy ten Anthem Ale tak, to, nie, ale jest to nie, nie jest chyba. Dokładnie. Znaczy... E, to jest nowa gra BioWare'u i e, no nie kupię jej na premierze, już nigdy nie kupię nic na premierę BioWare'u. <laughs> e, nie po ostatniej w topie, ale no to takie Destiny w jetpacku, wiesz, tak to dla mnie wygląda i tak jak ludzie się tym zachwycają, tak mnie nie porwało, nie widzę w tym nic oryginalnego, nie widzę nic nowego w tej grze. Bo, bo, bo w tym nic, nic nie jest oryginalnego, Kali, ale to cała co teraz od dłuższego czasu, jak to wygląda to to już jest ten, ten opcja, że o kurde, ale jest ale zajebiste i chcesz grać w tą grę, bo ona tak zajebiście wygląda, no bo tak gra zajebiście wygląda. No nie wygląda. wiem, ja tego nie mam, no. Nie, nie miałam tego uczucia, ale za to jak widziałam trailer to State mm -hmm. of Decay 2, to mówię tak będę grać, ale będzie grane, będzie ciosane, okrutnie po prostu. <grych> okay. Uwielbiam takie gry i ona może graficznie nie jest tak, tak świetna, ale to, że mam koopową rozgrywkę, gdzie muszę z ekipą działać i rozwalać ząbiaki, jeździć tam po tej mapie, cudować, wiesz, tak, to mm -hmm. mnie jara, z tego będę mieć fan na pewno. Tak, to będzie tak, gra, tak, tak, tak. No która tak, no jeżeli dowiezie faktycznie... To jest moja postapokalipsa, moje zombie, to jest Kop, więc to się z ludźmi w to gra, zmusza to do myślenia i do działania w teamie, więc ja, Kali... ja lubię takie gry no. i na to czekam faktycznie, na to czekam, tym się będę jarać, będę grać. Grałaś w jedynkę, Kali? Tak. Czy, czy to jest free to play? Bo ja się nie orientuję. nie. Nie jest. Nie, nie, bo, bo to w takim razie mi się pomyliło z czymś. E, mniejsza to. Tak czy siak ja na tym nie zagram, bo nie mam... Nie, no w sumie mam dobrego pieca już, ale na Xboxie, na PS4 tego nie będzie. No nie. Ale bardzo chętnie z tobą pogram. No okej. Okay. Możemy zrobić będzie... team. No i ja, ja lubię też takie rzeczy, więc e, zobaczymy. Bardzo chętnie. No myślę, że może być fajnie, wiesz, tutaj. Platform, czy coś takiego. No, no ja on będzie na... On w ogóle, Dobre słuchaj, zombie. no, my lubimy zombie akurat, no, ty lubisz Dobre, Wiedźmina, dobra, ja, zombie, lubię, są ja lubię zombie. Ale, no wiesz, pierwszy State of Decay też był bardzo fajny i bardzo, bardzo przyjazny i też właśnie to był ekskluzyw dla Microsoftu. On już na 360 wyszedł w ogóle, więc w 2013, więc to wcale nie jest taka nowa gra. Ale tutaj ma być open world, ma być dużo jeżdżenia, zwiedzania, kombinowania, wymyślania, budowania bazy. E, wiesz, no czekam, długo czekałam na taką fajną grę. I mam nadzieję, że ta mnie nie zawiedzie. I nie mam jakichś wysokich bardzo oczekiwań, naprawdę, ale e, no musi być fan. Jak nie będzie fanów w rozgrywce, będzie to porna, no to po poleci ta gra, ona umrze natychmiast. Więc mam nadzieję, że tutaj gameplay będzie dobry. Bo mhm. w dupie mam fabułę tego i tego, jak poznałam Mnie, te postaci, nie? Mnie Tom interesuje w wpierdol zombiaką. I o to chodzi. I mam nadzieję, e, że dobra. to dostanę. Rafa, czy coś jeszcze o Microsofcie? Ehm... Znaczy, Mówimy, no, czy... nie wiem, na mnie, wiesz, nie zrobiło tam nic wielkiego wrażenia, tak, i na chyba mnie też, to, to się najbardziej liczy, bo e, listę tytułów, czy przejrzeć tra trailery, to wiesz, każdy zainteresowany i tak to zrobi, i, i fakt, że ja powiem, że tam się e, pojawi Ori, powiedzmy, tak, i, i jakiś tam kolejny podtytuł będzie, no to dobra, to wiemy, że jest ich ekskluzyw zostawili na koniec, e, śliczna gierka, i, i spoko, fajnie, można sobie będzie pobiegać, bo to Taka platformówka, nie na, na wyjebanym artystycznie mm, powiedzmy, modelu. No ale to dalej jakaś. Tam no i świetnie, ja nie będę w to grać. No. Wiesz, wszyscy czekaliśmy, może nowy Facebook się pojawi. Wiesz, znaczy nie, no, że, no dobra, Ori było hitem. Że wrócą tak? może chociaż stare, kochane serie, wiesz, a tutaj nic nam nie dali tak naprawdę. Dali nam parę perełek możliwych a nie pojawiło się nic czego gracze Xboxa się spodziewali oprócz tego, że konsola będzie tak kurde droga że nie wiadomo, czy nie lepiej się przesióść ta pieca no. to nam dał Microsoft I dlatego, jak Sony, dalej. i dlatego jak Sony odpala swoją konferencję nawet mając problem z dźwiękiem wjeżdża na dzień dobry yy, samodzielny dodatek z Uncharted yy, z jakimiś tam panienkami co by tam nie było, to się sprzeda i będzie, wiesz, zachwyt. No tak, ale widzisz, to jest mocny ekskluziv. Tak. Znaczy taki ekskluziv, który trochę pcha tą konsolę, a, a powiedzmy sobie szczerze, no, no Microsoft nie miał żadnego takiego tytułu. Pokazywali jakieś tam chyba te crackdowny, ale to wszystko jest słabe. Nie, no to no, Forza ich trzyma. Knaka, pokazali pokazali... Yy... Ale nie, ja mówię, o ja mówię o Microsoftcie. Tak, tak, tak, no czy. ja mówię już o Sony. No Sony, tak jak wspominaliśmy... No, no, no, no ja to ja wiem. Pokazało coś tam Gran Turismo, jakieś takie, wiesz, było wcześniej to wydarzenie, nie? E, mhm. gdzie coś tam pozapowiadali. Ja na właściwej konferencji zaraz powiesz, e, po tej fabule, e, gdzieś tam zaprezentowanej, tego dodatku e, z Uncharted wrzucili wiesz duży kolejny dodatek z tej nowej marki, czyli z Horizona to też będzie się na pewno sporo działo, bo jak oni, wiesz, robią dodatki do eks ekskluzywów, to tam nie ma lipy, no, one są duże i takie całkiem spore, a mhm. nawet jak nie duże, to przynajmniej satysfakcjonujące. O. Tak Dokładnie. bym to określił. Eee... Wiesz, nawet jak nie dostajesz całego dodatkowego świata, to dostajesz tyle kontentu, że i tak dobrych parę godzin ci zajmie rozjechanie tego wszystkiego, no. No, dokładnie, więc to już na, na dzień jest dobry Jest kontentu dużo. Lewy prosty, prawy sierpowy, i mamy potem jeszcze, wiesz, Day's Gone, nie? Czy, czy coś w tym stylu. To też. Mm, to też taki jest klimat bardziej, bardziej dla Was na pewno i dla Kali. Jeżeli no chodzi tak, o tą ale to jest właśnie. Mhm. Na, na PS-ie masz Day's Gone, a tu masz State of Decay. No, trochę może to jest inny... Powiem ci, setem, że jak patrzyłam... Tak, dojrzały. ale patrzyłam na te trailery i tak sobie myślę, że tak naprawdę to, to jest kurka to samo. To nie w będzie dużo różni Tak, no to był, powiedzmy, to był powiedzmy jakiś wspólny element też, jakieś tam podobieństwo odczułem. Zresztą mm, no, było kilka takich... One się dużo od siebie spłaci. nie różnią oprócz nazwy, wiesz. Ale... <laughs> mnie osobiście ten Monster Hunter nie, nie wkręca tak bardzo ale wiem, że bardzo dużo ludzi bardzo czekało na tą zapowiedź i była ona fajnym, przyjemnym zaskoczeniem tak? że będzie, będziemy mieli tego Monster Hunter'a na PS4 a Kojima Potem... coś zapowiedział w ogóle? sorry, no, nie, że tak nie, się nie, wcinam, ale nie. ciekawa jestem nie, nic? Cisza? nie, on tam Dobra. siedzi cicho w piwnicy, robi swoją grę no i co? potem jak był Monster Hunter, czyli trochę emocji, pojawiło się remake Shadow of the Colossus. I to A w to bym zagrała. Film. Wow, jaka to jest gra. I to U. jest, wiesz, no, dosyć solidnie tam podciągnięty graficznie. I... E... A ona I tak, i tak była spektakularna, ta gra. Ojej, tak, jaka to jest dobra gra. Ale nie nie zauważacie, bo to jest tytuł z PS2 nie? No dokładnie no. i z PS2 oni pierwszy raz, kiedy tylko dostali możliwość jakiejś tam większej mocy obliczeniowej bardzo dużo gier na PS2 wykorzystało ten tą moc na przedstawienie właśnie olbrzymów różnego rodzaju przecież to właśnie pierwsze mieliśmy takie sytuacje w godowłorze pierwszym i drugim że my jako mały człowieczek napierdalamy jakiegoś wielkiego boga czy coś w tym stylu i po prostu to olbrzymie te postacie to były taki znak rozpoznawczy tamtej generacji nie? tak samo wtedy się pojawił Shadow of the Colossus i kilka innych gier, które miały coś takiego e... ale jaka to jest piękna gra o jak ja, jak ja się zagrywałam w to jaka no, nostalgia, e, nostalgia to Rafał, pożycz ps -y. klimat, nie? nostalgia to jest e, to, Dwójki na, nie ma to na czym popłynęli nie, jak wyjdzie to niech mi pożyczy i tak na trójce gra hmm. Nie to będę cały spokojnie. czas grał na tej trójce. Nadrabiam zaległości. <śmiech> Rafał, eee, no spokojnie. i co, potem, e, potem kod ugoszczony, to też klimatem pasował, bo wiesz, bo, bo kot oczywiście wszyscy już wiedzieli, że e, poszedł w drugą wojnę światową w odpowiedzi na to, co, co zrobił Battlefield z, e, z jedynką. E, no to jak Battlefield jest na Xboxie, no to wiadomo, że kod będzie na e, Usony, tak, gościł. No, i coś tam było, sobie postrzelali jakoś szczególnie, nawet ten trailer mnie nie interesował. Mm, teraz tam się wszyscy podniecają, czy, czy będą na nazistów, czy nie będą, kurwa, jakby to miało największe znaczenie, tak? Wiadomo, że tam będą wszyscy e... pewnie w dzisiejszych czasach murzyni pedali, kurwa, i naziści pewnie też, no więc. No. Ma -mają, być, ma Mają być w singlu, ale w multich nie będzie. To, to wiem. To słabe na przykład. No, no, może być też, Jaki no, ale to ma nie sens? Ważne, no. No, albo mają Ja wiem, mają, że Pali no. na pewno by się pobiegała kurwa z naszywką chętnie i, i powkurwiała. No to w nie, pobiega, ja, bym, ja bym była jak ten, jak w tych. W Inglorious ja bym na nich polowała. No. Albo każdego no podnie... dziada z naszywką naz nazistowską bym ściągała po prostu z headshotu. Znaczy wiecie, ja widzę tutaj takie wyjaśnienie, no, że, że może po prostu oni wiedzą, że pomimo jakichś tam pegi nie wiem, 13 czy czegoś, to grają jeszcze w to młodsi, tak? wiedzą w końcu podsłuchują czasem te rozmowy jakie tam wpadają na meczach i tak dalej. Ale I wiedzą, słuchaj, że tam no... będzie grał ktoś, kto nie zna historii, nie wie po co mu tam naszywka, a nagle wszyscy się na niego, wiesz, hejtują i go tam wyzywają, więc no lepiej uniknąć czegoś. Takiego. Ale to stare, ale czyja to jest wina, że oni są kuźwa, głupi i niewyedukowani? Dobra, czyja nienowne. to jest wina, że gracze nie znają takich rzeczy? No proszę cię, no ale to co to na Discovery rodzicu, Channel rodzicu, też rodzicu. mamy. Naszywki, no, to jest na no to jest bezdennie głupia No, no słuchaj, robisz no, grę o II wojnie światowej i nie, i, i nie będzie symboli, które oznaczają konkretne frakcje, to jest zupełnie bez sensu. To tak jakbyś na ale Discovery Channel multi, teraz każdą no. swastę zamazał. Ale tylko w multi nie będzie. No kurwa, jakby to miała być pełna gra o II wojnie światowej, to i Żyda byś powinna móc wybrać, kurde. No i co, też go nie będzie no tak. pewnie. Klasy, kurwa, Żyd. No, <śmie> no, soft przecież... y była w South Parku, była. W South South, Parku. Parku. <Duncan> Ale South Park jest y bardzo, wiesz... Y bardzo pilnuje... Wyjątkowy. On pilnuje detali po prostu. Dobra, dalej tam już wiecie, żeby... Ale wiesz, no, dla tak... niektórych to nie jest detal, no to jest yy, dosyć taka no, duża tak, rzecz ale... ze względu na to, no to że wiesz, jest, gdyby, wiesz. Ale gdyby to było w historii, na to, no. bo oni tam tworzą jakąś misję i tak dalej. I gdyby tam nagle się okazało, że nie ma nazistów, tylko ktoś inny, to wiesz, to to byłby problem, a w multi to oni mają prawo sobie robić wszystko, tam i tak będą kurwa jakieś pewnie różowe karabiny do malowania i tak dalej, wiesz, te wszystkie głupoty, które są w multiplayerach, w strzelankach, więc no dobrze, że nie pewnie ma tych tak. albo będą kurwa w DLC za 50 zł za naszywkę, jak chcesz być jebanym nazistą, no i tyle, a za 100 zł ten będzie wiesz, na, no jakiś tam jeszcze inny, no więc nie martwcie się, oni wiedzą co robią. E... Dokładnie. Dalej mieliśmy God of War e, Fajny, długi gameplay. W którym, oczywiście, pojawiły się ogromne postacie, e, ogromne potwory i, i dalej tam historia Ojca z Synem. E, God of War będzie kozacki. Będzie mega kozacki, tutaj oczywiście zarzuty się pojawiają, że to będzie. No, wiadomo, że to nie będzie już stary God of War i to nie będzie slasher. E, ale mi się ten nowy setting podoba i najbardziej mi się podoba. A to, podoba... co to ma być? No też będzie się jak napierdalało, by... ale się będzie cały czas prowadziło ojca z synem i troszeczkę tym synem się będzie grało trochę z ojcem. Eee, tylko, że to nie będzie Znaczy takie... co, w systemie twartej się będzie grało tutaj? No. Znaczy, moim zdaniem gameplay będzie tak jak w Fifie. Będziesz sobie podawała głowy, głowy przeciwników i będziesz nimi strzelała. Nie, no to będzie to, to samo, Rafał, będą, to będzie trochę to samo, tylko że... Ale będą partie, <śmiech> no, no, które będziesz grał młodym, <śmiech> będą partie, które będziesz grał ojcem, tak? No i spoko. No okej, okay. no Sama. Okay. Yy, nie no, chodzi o to, że sama walka, jak oglądałeś, wiesz, yy, moment, kiedy oni się już napieprzają, trochę jest inaczej zrealizowana, niż, wiesz, była wcześniej. Wcześniej to... No, yes typowy slasher, tłukłeś, wiesz, ten krzyżyk byle dłużej, byle szybciej, nie? Mm, no jest. Tutaj się wydaje troszeczkę bardziej ona taka rozplanowana, ale również i, i, i widowiskowa. No i spoko, mi się podoba. Tego nie mają prawa spierdolić. Wolniej, no to jest, przede jest. wszystkim wolniej i z pleców, tak jak w, tak. w Tomb Raiderze byś grał. nie no, jest The To of tak fast, jak tutaj jest The Last of Us, oh, the last of us jest historii. Yy, tak. Zwłaszcza przez tego Synka jeszcze to tam jest to wiesz, podobieństwo, tak? No ale. No gra się mocno zmienia zmieni, No to wiadomo, to potem. będzie przyszły rok no tego nie mają prawa spierdolić. To jest wiesz, murowany no i kolejny mocny zakona. Tak, tak to, samo to już się jak było 4, to już wiesz, preordery to im pękają w szwach, nie. Dokładnie. E... Potem jakiś Detroit, nie? Czy coś w tym stylu, e... Androidy i tak dalej. To też, no. Mm nie wiem co o tym tytule myśleć tak naprawdę to może ty mnie jakoś naprowadzisz bo ja nie to na razie nie interesuje. wiesz tematyka jest ciekawa ale jeżeli chodzi o gameplay to yy, powiem ci Rafale że jeżeli mamy jakiś taki tytuł właśnie ala Detroit to ja po prostu go wolę opuścić bo nie starczy nam czasu na wszystko a ja mam dużo rzeczy jeszcze do powiedzenia więc yy... olej to Olewam, bo Spider-Man jest i Spider-Man jest dobry. No, Spider-Man będzie, będzie przechuję. Będzie super. Znaczy, tam widać, że to nie jest, wiesz... Ale to dobrze, bo ja bym nie chciał tego Spider-Mana w takim typowym otwartym świecie. On powinien właśnie kamerą prowadzić za rączkę, wiesz, że ty goń go tam, niby, wiesz, otwarty świat, bo to jest, tak, ale, wiesz, ale my cię prowadzimy, nie? I... Ja tylko powiem wam tyle, bo to wiem, że czasu mamy mało, nie chcę tego przeciągać. Ale e, do dzisiaj pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem, jak ktoś e, grał na komputerze w szkole podstawowej, w pierwszej klasie szkoły podstawowej, sobie wszedłem na salę informatyczną. I do dzisiaj pamiętam, że to było w taką gierkę Prehistoryk 2, która miała bardzo ale fajną gra. animację. Świetna no. gra na czarno-białym monitorku, jakimś tam 14-calowym, ale y, chodzi o to, że ona miała, wiecie, cudowną animację, tak? To ja nawet nie jestem w stanie przypomnieć sobie w jakiejkolwiek gry, czy ja wcześniej grałem wtedy. Być może jakieś te, wiecie, tetrisy takie ręczne, czy, czy inne tam jajka, y, kurczaki, wilki i te sprawy, nie? Jak ja sobie zobaczyłem, Aha. jak ktoś to gra z zapleców, mając pierwszą styczność dosłownie w ogóle z y, czymś takim... To się na to patrzyłem i mówiłem, kurwa, jak on to ogarnia, tak? Co on tam musi robić? Że gościu tam śmigał paluchami po tej klawiaturze, wiadomo jak to grające dziecko, i, i wiesz, ja mówi, myślałem sobie, że on tam za każdy, wiesz, w ogóle ten ruch musi odpowiadać i tak dalej, nie? A on po prostu, wiesz, trzymał strzałkę w prawo i napierdalał dalał spację. I tak samo jest przy tym Spidermanie, wiesz, jak patrzysz na to, co on wyprawia na tym ekranie to masz wrażenie, że o kurde, to po prostu będzie cholernie skomplikowane, a ja wiem, że jak ta gra wyjdzie, to będzie na zasadzie, wiesz, wychyl strzałkę w przód i, i, i wiesz, i wciskaj krzyżyk, nie? Eee, o tyle dobrze, tak, że to albo był będą ci się guziczki pojawiały nie, na ekranie nie pojawiały się, do, bo to był gameplay czasu, pokazany. Kurde. Tam był gameplay pokazany, a, no. no i na gameplayu miło wszystko nie było takich... Naciśnij guziczek. Nacieśnięć gwizdków. Mam nadzieję, że to nie było specjalnie na przykład wycięte na potrzeby pokazów, bo może tak być, nie? No wtedy to będzie słabe. Ale, ale myślę, że to będzie na zasadzie, że akcje ogólne ataku, nie wiem, pod dwoma guzikami tak, jakieś inne pasywne ale fajnie, bo było widać dużo różnych opcji. No to naprawdę też uważam, że, że będzie mocny tytuł. Zresztą bardzo w Spidermana, jako w markę teraz inwestują. Będą też filmy, będzie trylogia cała z tym chłopaczkiem, co z Marvela wyszedł, więc mi to pasuje. Spiderman zawsze jest, zawsze jest dobry. On jest zabawny, zawsze miał to fajne poczucie humoru. Te komentarze, ten jego wewnętrzny dialog zawsze był fajny, i ja lubię bardzo Spidermana i zazdroszczę bardzo posiadaczom PS-y tej gry no właśnie, bo to jest ekskluzji kolejny już prawdziwy chyba do czterech, do czterech czy do pięciu już doliczyliśmy e, Destiny 2 hmm. Krystian, no, tak. co tam myślisz o tym bo to wiesz, miała być gra na 5 lat rozpisana ale... Więc... nie, ale nie, ona... Ej, nie, pierdol, nie miała z, być na kurwa, 10. pójdę weź <laughs> z, e, nie mów królowej mia... co ma robić ja mam 4 ona, ona tu rządzi ale mnie nie było w weekend i ona stęskniła się nie, I dobra, tak jest więc cicho. E, słuchajcie, Destiny mnie nie interesuje, więc możemy przejść dalej. Nie, nie, to jest, nie mówimy e, o tym tytule w tym podcaście. To jest porażka, e, porażka banki, Dobra, ale tego nie, nie powinna mówimy, była wyjść. Chciałem tylko upewnić się, że dalej się nic nie zmieniło. Nic się nie zmieniło, raptop. Zero jest, zainteresowania, tak samo jak Nintendo. Nintendo nie będzie w odcinku, bo wszyscy mamy to w nosie, ale jakby ktoś chciał przyjść jako gość i poopowiadać, to my chętnie oddamy mikrofony i pójdziemy w coś pograć. Dobra, e, jeżeli do, dokładnie chodzi, tak. I teraz W ogóle jest część e, e. dla Sony, jeżeli chodzi o wiary. Ja chcę wiedzieć, czy Krystian będzie łowił ryby w świecie finala, czy będzie grał w nie. Skyrim od nowa. E, oczywiście, oczywiście, e, znaczy wiesz, e, Sky, Skyrim, e, no dobra, bo, bo myślałem, że o Bethesdzie powiemy i tam by, bym powiedział o Skyrimie. Ty, tu jest na Wiarze, e, no tutaj. No, no, to, no to, to mogę powiedzieć o, o, o dużej ilości gier, tak czy siak. E, super, super, super, e, VR e, ma się bardzo dobrze. E, nie będę łowił ryby w, w świecie Final Fantasy, bo akurat to mnie nie interesuje i pieprzy mnie to, ale oczywiście zagram sobie w Superhot polską produkcję, która w końcu wchodzi na vr na Sony. Byli wszędzie na vr byli wszędzie na wszystkich konsolach, ale w końcu w końcu w końcu wyjdą na vr na PlayStation 4 i to mi się bardzo podoba i będę mógł w końcu sobie zagrać w ten tutu a wiem, że jest zajebisty i na tą grę od Sony chyba, od Sony w sensie z konferencji Sony, którą oni tam powiedzieli najbardziej czekam, fajnie się może prezentować ten MOS, gdzie chodzi sobie tam e, myszką i masz taki dosyć fajny baśniowy klimat i rozwiązujesz sobie puzzle to fajnie będzie wyglądało na wiarze i być może bardzo mocno się tym zainteresuje. Poza tym robią prequela do Until Down Until Down było dosyć ciekawe dosyć horrorowate, więc więc to, je, to Sony pewnie będzie maczało w tym palce, więc mam nadzieję, że E, będzie to bardzo dobry horror po prostu. E, bo, bo jeżeli Sony będzie robi coś na swoją konsolę, na przykład jak God of War czy inne hor Horizony, więc na VR jak robi to samo, to mam nadzieję, że to będzie dosyć dobra jakość tego. E, poza tym, jak już Rafa powiedziałeś, e, tak, e, Fallout niestety póki co na vr na PlayStation nie został zapowiedziany, więc wyjdzie na wszystkie vr -y, ale nie na PlayStation. Prawdopodobnie konsola jest za słaba nie chce im się przy tym siedzieć, aczkolwiek myślę, że, że wypuszczą, posiedzą jeszcze z rok i wrzucą to na PlayStation i w końcu to jakoś tam zoptymalizują. Więc póki co Fallout nie, ale Skyrim, przede wszystkim Skyrim super, super sprawia, że ten Skyrim będzie. Ja w niego bardzo, bardzo, bardzo mało grałem, więc chętnie sobie w niego pogram. Jak wyjdzie na Wiara. Tak, będziecie eee, no biegać okay. i łapać motylki w wiarze. Nie no, eee, ja na, na, na, na, na podki. Ja na PS3 ja założę okulary i będę się gapił w telewizor zwykły, no ale okej. Okay. <laughs> Dobra, e, więc jeżeli chodzi o sam Skyrim. E, e, będzie to dosyć interesujące. Fajna będzie opcja, że macie dwa mowy w ręku i na przykład rzucacie sper albo strzelacie z łuku. to mogą. Wiem, że to będą fajnie rozwiązywać. I to będzie świetne, i to będzie dodawało imersji, i to będzie zajebiste, szczególnie ewentualnie jakaś y, my, walka tarczą i mieczem, czyli z tymi mowami coś tam będziecie robić, to może być naprawdę super nie ma to duży potencjał, szczególnie w, w RPG, tylko zobaczymy jak będzie wtedy z poruszaniem e, zobaczymy e, mogą pomyśleć, no i co no i, no i chyba najważniejsza gra która wychodzi też od Bethesdy, czyli Doom V Fucking R i to będzie zajebiste i Doom będzie zajebiste z tym, że e, nie wiem, czy zauważyliście, albo nie oglądaliście, albo oglądaliście, że tam będzie to poruszanie ala taka teleportacja jakby, czyli strzałki zamiast chodzić strzałkami, to wyznaczamy miejsce, w którym po prostu... Puścimy ją i się ruszamy w te miejsce. To jest dobre, żeby nas nie omdliło, tak jak mi ostatnio w tym Robinsonie całym. Ale wiem, wiem, że będzie oczywiście można to wyłączyć i wiem, że będzie można po prostu normalnie sobie chodzić po tym świecie. No i wtedy możecie ryzykować, że się że będziecie żygać. Tak czy siak VR, dumy jako VR-owy będzie zajebisty. Mam tylko nadzieję, że będzie to jakiś tam normalny, nie wiem, przynajmniej te 5, 6-7 godzin gry. Że będzie to normalna po prostu gra, a nie jakieś tam, nie wiem, na godzinę czy dwie. Bo Skyrim będzie pełny, Skyrim to jest w ogóle mega, a z nie wiem jeszcze do końca ile to będzie trwało, ale mam nadzieję, że to będzie jak normalny shooter. Więc słuchajcie, jest na, na co czekać, VR nie umiera, to nie jest Move, to nie jest Kinect, to nie jest ten kamerka Sony, to jest po prostu sprzęt którego inwestują, jak widać z, z grami i po prostu wpierdzielają pieniądze i naprawdę wychodzi e, sporo tytułów na to i ja muszę mieć, ja po prostu nie wiem już w co grać, muszę po prostu sobie tą pomału ograniczać, bo jest tego za dużo, jeszcze VR, teraz pieca, kup jeszcze czwórka, to już w ogóle zesram się, więc ta, ta, ta, ta, te urządzenie nie umiera. Wręcz przeciwnie, bardzo dobrze się rozwija i Sony robi to dobrze. E, tyle Rafale. E, Rafale, a ty coś o tym chciałeś? Czy, czy nie? Nie, właśnie chciałem twoje wiarowe wiesz, mm. poznać tutaj spojrzenie. Mm -hmm. bo no mnie, to, to już wiesz. one powiedzmy tam bardzo nie ruszały. To, no nie, na ciebie akurat nie. chciałeś dodać od Bethesdy? Skoro tak płynie... E, wiesz co, od... od, od... Od, od samej Bethesda, od samej Bethesda, no co, no ten Wolfenstein, ja, ja tylko teraz zastanawiam się, bo kurde, jak wychodzi ta dwójka i oczywiście ona będzie zajebista, nie, to, to jest tam swój fajny klimacik i to będzie dobre, ale ja kurczę w tą jedynkę nie grałem, nie. Jeszcze ten dodatek wyszedł do tej jedynki i tak jak sobie na to patrzyłem, to tak już sobie pomyślałem, kurczę, no może kupię w końcu tą jedynkę i sobie ją przejdę, tak? Mnie to nie wciągnęło. Ale nie wiem. Woliłem jakiegoś starego Wolfensteina. Sam nie wiem. I też poczułem, że to nie do końca jest mój klimat. Aha. Znaczy nie, no, klimat klimatem, no nie? Tylko, że kurde, no nie mam jakiegoś takiego, że kurczę, no Wolfenstein, ja muszę to pograć. W return Return to, to the Castle Wolfenstein w to grałem oez u chyba parę razy to przeszedłem, ale jakoś tego, w tego do tego nowego nie mogę się jeszcze przekonać no może jak wyjdzie ta dwójka to może się skuszę i zagram w tą jedenkę, ale no nie wiem nie wiem, nie wiem tak Rafale? to idziemy dalej, nie chcę powiedzieć? powiedzieć na temat, bo mnie to nie interesuje UBI no? proponuję Ubisoft UBI u... no co, y... no dobra no to ja tylko powiem, że Far Cry dla mnie i tak będzie biedny. Ja Ci powiem, że tak mi, się mi się ta konferencja podobała może nie tyle contentem, no? ale jako sama konferencja. Tak już jakoś, nie wiem, dobrze się na niej, wiesz, Aha. bawiłem. Mieli, wiesz, porządne Żadowa. tytuły mimo wszystko, wiesz, coś tam można się pośmiać, wiesz, z tych Mario i Królików i tak dalej, ale to też będzie świetny tytuł i tam jest, wiesz, mega humor, nie? Więc ja w ogóle, wiesz, Mario no. mnie nie interesuje, ale no, tam widać potencjał, że, że to będzie świetna gra, jako taka rozrywkowo-platformowo, nie wiadomo co. Bo to będzie taki mishmash, nie? Ja ten... Ja tylko chciałem wrócić jeszcze Rafale, bo mówisz teraz, mówisz o tym Mario, okej. Okay. Ja tylko chciałem powiedzieć o tym o tym Far Cry, że w ogóle tego nie kupuję ze względu na to, że każdą częścią próbują robić to samo. Mamy jakiegoś antagonistę, który jest jakiś pojebany albo jebnięty i coś i on jest głównym przeciwnikiem i, i gramy od nowa. Oczywiście, Więc to jest cały czas samo. to samo, co mnie wymyślić. Mogliby wymyślić, a mogliby wymyślić czegoś, no bardziej co, coś kreatywnego, no ile można... Jeszcze gdyby, może gdyby to był jakiś normalny typ, normalny koleżka, ale nie, znam no jakiś tak. wariat, jakiś pojebany w ogóle. No to ale wiesz prostu, co, bo to jest prostu... seria, w której grasz tylko i wyłącznie Trevorami z GTA V. Nie Dokład dokładnie, przeciwko. znaczy przeciwko nimi, bo, bo ty grasz. tak, no. tak, że, że, że to jest twój, no dokładnie tak. I, ale i to, jest to, to jest tak ten klimat. Powiem ci tak, no. Każdy tak wygląda każdy twój przeciwnik. I to jest słabe. I mogliby coś, nie wiem, wymyślić, że, nie wiem, może jakiegoś... E wyznawcę religijnego, że jest jakiś, nie wiem, że jakąś ma sekcję, ja to, ale, ale nie jest o to, żeby się, żeby No nie, nie wiem, no nie Game wiem, mogę zgadzał, coś, ale wiesz, może po prostu być przywódcą kultu to też musisz być jebnięty, no. no, no, no, no, no, no, no tak. A ja podejdę... Ta ta ja kontrowersja była. do tego Far nowego podejdę no wiem. w taki sposób, że no mówiłem wam, że czwórki mi no. się nie udało skończyć. Leży na półce, czeka i raczej się nigdy nie doczeka dlatego, Ach, że... Mi tak samo, Rafał właśnie ten setting mi, mi trochę tak tego, samo. wiesz y, takiego buddyzmu jakieś tam melodyjki, które tam się odpalają, jak jakimś młynkiem jebanym kręcisz, wiesz, coś tam, to w ogóle mnie nie trafiało, wiesz, ja idę kupić broń, a tam wiesz, spotykam jakieś te, wiesz, tam ciemne gęby, nie? I ten setting, wiesz, Stanów Zjednoczonych mhm. tych takich dzikich bo to tak należy nazwać jest zajebisty i on mi tam mega pasuje i o ile nie z... No znaczy, właśnie może sam najbardziej sobie nie jest zapowiadam, i wiesz, spoko, jak myślę spoko. sobie o, wiesz, no, masz Tybet, masz y, do wyboru, wiesz, Afrykę, jakąś tam prehistorię nawet co możesz wziąć w Far kraja wybrać, tak? Ale brakowało tej takiej normalnej, wiesz właśnie, nie Wyspy, nie, nie dżungli, coś tam, tylko że Stany, wiesz, ich tam pick upy, coś, wiesz, normalne bronie, jakiś normalny, zawodzący angielski, wiesz, nie, nie z naleciałościami azjatyckimi i. To byłby Far Cry, którego mógłbym skończyć sobie tam popykać miło, Ale na pewno nie na premierę. To, to zdecydowanie nie jest gra dla mnie na premierę, eee, tylko gdzieś tam mm -hmm. kiedyś do, do postrzelania takiego przyjemnego, nie? No co, e, jeśli, jeśli chodzi o, dalej o Ubino, to co? No, nowy Assassin's Creed. E, bardzo mi się podoba to, że będą statki. Będą statki, bo, bo to było świetne. To w Black Flagu było świetne, ja bardzo lubiłem. Jeździć sobie tymi statkami, były te fajne przyspiewki, szanty i tak dalej. W czym? Czy chodzić. O asesyjna mówię, o nie mówię teraz. No ja wiem, że mówisz o ale ty tam widziałeś statki? Oczywiście, że tak. Będzie się. No widziałem, no na gameplayu były, pływali statkiem, pływał statkiem. Nie, bo wiesz, tam było dużo różnych gameplayów, krótsze i dłuższe, tak? I. Tak, ja, ja widziałem jakiegoś gameplaya, którego po prostu raz zobaczyłem, wróciłem do niego i już go nie było, bo już go ubił, usunął czy coś tam, nie wiem. No bo było tak, że oni po konferencji pokazywali pół godziny czy tam dwudziestoparominutowy i może tam coś, wiesz, yy, może tam się coś pojawiło, tak? Tak, tak, tak, tak, tak. Yy, bo i jeżeli i... chodzi o ten krótki, to on się pojawił tylko, wiesz, yy, u chłopaków od Microsoftu, no i ja oglądałem tylko ten krótki. No. Nie chciało mi się tam wiesz, stracić. Znaczy, chwilę oglądałem, ten go pośb, zobaczyłem, że to wiesz, w gruncie rzeczy to samo, więc ja statków nie widziałem. Ale zdziwiłeś mnie tym, że statki będą, bo oni przecież yy, równolegle będą, znaczy może równolegle, ale też jakby zapasem mają przecież yy, wyprowadzony do yy, całkowicie jako oddzielnej gry yy, motyw właśnie tych yy, walk pirackich. Mm -hmm. yy, nie wiem czy tam jest jakiś... Skull and Bones to jest ich nowa gra, którą, yy, która jest niczym innym jak trybem po prostu pływania statkiem z Asasyna. I to może być zajebiste. To będzie Tom. zajebiste, bo to po prostu tego brakowało i ja w tym momencie dzisiaj sobie wchodzę na swojego Asasyna, tego Black Flaga, bo myślałem, czy nie, pod, nie pograć, nie odpalić i tam wiesz, na, na Plejaku masz coś takiego, że tam co nowego, pokaż nowości, nie? Mhm. E, I tam jakieś informacje się wyświetlają, jakieś streamy popularne, czy coś w tym stylu i od razu masz zachęć tutaj do Skull Bones, wiesz, już kup preorderu i tak dalej, nie? Już wiesz, Już jest to samo, nie? To, co lubisz, to, co kochasz. Jest fajnie, bo klimat jest taki, wiesz, bardziej y, moim zdaniem pociągnięty, wiesz, y, na poważny względem tego asasyna. Y, wszystko, szanty są zachowane, wiesz, y, całe pływanie, trochę tam, powiedzmy, walki będą rozciągnięte mocniej, no i przede wszystkim y, tam będzie kooperacja, nie? Będzie można w kilku się po postrzelać, popływać. Świetne, wiem, świetne, świetne, świetne. W ogóle bra brakuje. I mówisz, takich... że oni to chcą, i, i mówisz, że oni to dublują jeszcze teraz w asasynie? W Assassinie widziałem, jak normalnie nasz główny bohater, znowu jakieś dziwne pedalskie imię, porusza się po statku. Po statku, więc miałem wrażenie, że on będzie też pływał tym statkiem, ale nie jestem, nie jestem do końca pewny, bo powiem Ci, że sobie skipowałem, skipowałem sobie ten, ten, ale na pewno będą statki. Na 100% będą Gdzieś statki, bo, ten... bo, bo widziałem go w statku, więc miałem, mam wrażenie, że on będzie. No może gdzieś się wbił na jakiś statek na Nilno, czy coś takiego. No ale, ale jak w Black Flagu wbijałeś się na statki, to też mogłeś nimi pływać, Ta, Tak czy nie? No tak. No tak, ale tu wiesz, mogłeś pływać, wypłynąć w, w powiedzmy. Chociaż dobra, chociaż nie, bo w tych okej, okay, w, ty, w tych starych nie, nie można było pływać, a można było się wbijać na statki, to fakt, ale, no, ale wydaje no, mi się, to że. to że jaką masz mapę, nie, jak jest tam mm -hmm. mapa przewidziana. Dobra, w każdym razie asasyn w. Podoba mi się to, że ten Asasyn, pomimo, że to jest za każdym razem to samo, to, że jednak wiesz, ta wędrówka po tych klimatach yy, jest taka, że każdy znajdzie coś dla siebie wiesz, idealnego. Nie chodzi o to, żeby grać we wszystkie Asasyny, tylko żeby sobie zagrać w tę, którą wiesz, odpowiada ci epoka. Ja sobie wybrałem tego o piratach jest zajebiście. I w sumie ten egipski mi się też podoba. A na przykład te, które były wiesz, z Francją albo z Anglią, kompletnie mnie nie ciągnęły, to jest wiesz, kompletnie nie mój klimat. I, I nawet wiesz, nawet nie patrzę w ich kierunku, żeby w nie zagrać. Nie? Pomimo, że to były teoretycznie, wiesz, świeższe, nowsze i jakoś tam, nie wiem, może i fajniejsze. Więc yy, dobrze, że poszli znowu w kierunku jakimś yy, mocno różnym. Trochę mi tam oczywiście wszystko nie pasuje, bo, bo w tym starożytnym Egipcie już ten gościu w kapturze naprawdę wygląda, wiesz, podejrzanie. Eee, no. dojebali trochę moim zdaniem tym orłem, który teraz będzie twoim dronem. A to jest mhm. mega słabe, bo już w tak, wszystkich tak, grach tak, jest to oznaczanie i tak dalej. I, I Jeszcze ja rozumiem, że on się schowa w krzakach, popatrzy i sobie oznaczy cel, to to niech to będzie, dobra, że musi kogoś zobaczyć przez lornetkę i tak dalej ale to jest po prostu kurwa taka gra dla dzieci wiesz, wjeżdżasz w tryb orła nie? i ten orzeł nawet jeszcze żeby on, żeby on zapierdalał, a ty musisz naprawdę tam się postarać, żeby wszystkich wyłapać no bo orzeł leci, orzeł się nie zatrzyma kurwa w locie, w powietrzu, ale ten jednak potrafi, nie, wiesz, napierdala hmm. mu tam w po prostu w momencie, kiedy wchodzi w oznaczanie, o, nie, w tryb wiesz, pierwszej osoby, Sorry, to orzeł się nie. zatrzymuje i sobie ogólnie Oła. Wiesz, wszystko, ja wiesz, ja oczami wyobraźni już widziałem tego orła, ale to jest bullet prostu... time to, to, jest, to jest zwolnienie czasu, Rafale on, on leci, ale on leci bardzo wolno tak, żebyś ty miał możliwość, się zazwyczaj jesteś pewny? bo ja widziałem kilka razy, jak w tego Orła na gameplayu wchodzili i ja widziałem, że postacie się tak w miarę normalnie, wiesz... A to nie wiem, a to nie wiem. A to no, faktycznie, o Jezu, to fa rzuciło mi się to w oczy. Może nie zwróciłem na to wagę, tak. rzecz, którą mogą poprawić, nie? Ale ja to tak zaobserwowałem. To jest, wiesz, to jest gameplay. Ale nawet, wiesz co, nawet nieważne, czy... No nieważne, masz Orło czy Drona, no. Leciał, Jesteś czy nie, wyjątkowy, sam, no. Sama koncepcja tego Orło Drona nie pasuje, nie? No, one były fajne, wiesz, jak się... One Orło, były fajne, te Drony, jak się, wiesz, w White Linesach wyciągało, tak? No to wiesz, o, zajebiście, jesteśmy nowi, technologiczni, weź Krystian, pierdolnij dronem, o, tu widzę go, on śpi w tym w namiocie, dobra, to teraz go atakujemy, to jest spoko, nie? A także, wiesz, jak ty sobie grasz sam, to jest, kurwa, gra single player, nie? Podchodzisz, wyciągasz orła, wiesz, patrzysz, gdzie są, dobra, idziesz dalej, no to to się robi takie... takie. Ty, a gdzie on tego orła trzyma w kieszeni? W płaszczu, no, wiesz, z kapturem, tam, w Egipcie? Słuchaj, koneksję ma ale to ma sens. I się przenosi do niego po prostu, wiesz, yy, w jego To, oczy, be, nie, to, be, be, to bez, bez sensu to jest wszystko, to się kupy nie trzyma. Ale no mnie, dzisiaj cory. wszystko tak musi być. No bez sensu jest też to, że postacie się same leczą i już żadna gra nie ma apteczek. No po prostu takie są standardy, wiesz, yy, rynku, no i, i tyle, nie? Oni mają pewien swój, wiesz, koncept. No i, jak, i... nie? No ma, masz apteczki, tylko nie... Nie, w Asasynie. No gdzie masz apteczki normalne? Wszędzie, gdzie się no sprzedasz, to... Ale nie, nie no, w, w większości nowych grach ma... już nie masz, tak. Nie Nigdzie poza dumem nie ma i, i poza tą głupią grą, którą widzieliśmy na targach, gdzie było tysiące apteczek. No. Dokładnie. Tu nigdzie nie ma apteczek. No. no. E, e... Dobra, ale poza Asasynem i, i tym Far Cryem, który jest taki, wiesz, generyczny, mamy The Crew... Ja się strasznie zastanawiam, no czy znaczy, ja wiedziałem, no że oni pokażą. Ja wiedziałem, że oni pokażą, bo już się pojawiła zapowiedź taka, wiecie, co będzie nie? E, mm -hmm. Wiedziałem, że pokażą, i taka moja pierwsza myśl była. Jeżeli oni mieli już na dzień dobry 5 mm, klas pojazdów, tak, bo tam były samochody uliczne, samochody usportowione, samochody wyczynowe, y, plus rajdowe i plus WRC. No i to brzmi było. Brzmi jak forca. I to było logiczne. Oczywiście, że brzmi jak forza, tylko że no, The Crew też już ma swoje lata. I oni też byli, powiedzmy, piersi z takimi sandboxami, nie? Bo kiedyś robili przecież test drive'a tak? E, to oni robili chyba, nie? Test drive'a czy nie? Czy mi się popieprzyło? Dobra, nieważne, skupmy się na Crew, nie przeszkadzaj. E, mieli <śmiech> pięć kategorii i potem w DLC-kach ty może powinieneś mieć swój podcast, no. E, powinienem, ale Krystiana ale, ale, jest mi też całkiem dobrze. E, okay, no. Przypomnę jest. tylko wam, że dorzucili mhm. potem motory, dorzucili potem monster traki i dorzucili autka do wyścigów na super prędkości, czyli dra dragstery amerykańskie, takie co tam 500 na godzinę i w ogóle wyciągają, nie? No i można powiedzieć, że temat wyczerpany. Ja się strasznie zastanawiałem, czy oni wiesz, pójdą dalej w kierunku jakiegoś kosmosu i w ogóle nie wiadomo czego. Jak zobaczyłem na początku filmik taki prezentujący, nie gameplayowy, tylko na początku to była taka reklama, bardzo powiedzmy dogrywana chyba kamerą, nie wyglądała w każdym razie jak, jak gra. Gdzie tam świat się coś zawijał, trochę jak w incepcji, wiecie, wrulony gdzieś tam z kwadraty i tak dalej, że nagle, nagle płaszczyzna się robiła kwadratowa. No i bardzo szybko się rozwiązała zagadka. Wjechały samoloty, wjechały motorówki nie i będziemy również mieli takie teraz możliwości w każdej chyba tam z możliwych kategorii się pościgać. Mi to nie przeszkadza, o tak powiem. Nie uważam, żeby to był dla mnie jakiś seller, żeby w ogóle interesowały mnie bardzo te, te samolociki i te motorówki, no motorówki wyglądały spoko jeszcze, bo tam się cały czas woda rozbryskuje jak się zapierdziela tą motorową i one wyglądały naprawdę fajnie. Samoloty mogą być ok, jak się będzie latało na przykład tam i widoki oglądało. To pod tym kątem wydaje mi się, że, że też będzie ciekawie, bo tam miasteczka będą dalej, ten, te Stany Zjednoczone będą odzerowane. Dzięki Bogu, że tego do jakiejś Europy nie przenieśli. Więc dalej będzie można sobie polatać. Znaczy, znów, będzie można tym razem sobie polatać nad tymi miasteczkami i, i trochę lepiej się w nich rozeznać. No i. Sprawdzę, na pewno sprawdzę, no co więcej. Wygląda na pewno bardzo ładnie, bo, bo tu na grafikę były hejty wcześniej, nie? Że forza e... nie Okej, okay, więc ja, ja myślę, Rafał, że powinieneś się dosyć mocno zainteresować tym tytułem. E, ja tylko ch chciałem dopowiedzieć, że w w znalazłem ten filmik z Assassin'em i, i faktycznie będzie można pływać w nowym Assassin'ie takimi małymi łódkami, ale raczej wydaje się, że one będą służyły tylko i wyłącznie do transportu. W sensie, żeby taki przedostać lokalny, się z, nie? z punktu A z do punktu B, żeby się dostać, a nie, że wiesz, wchodzisz no, i walczysz czyli tutaj. Czyli nie ten. będzie tego motywu całego... To znaczy, że o... co, że to będzie taki fast travel, na który się włazi? Nie, po, po prostu tak jak jeździsz koniem, żeby jak się koniem. dostać gdzieś, gdzieś tam, to, to a, po lądzie, no, a po, a po no. morzu będziesz jakąś tam łódeczką sobie pływał, ale nie będziesz w nią walczył. Albo a to coś, w Egipcie po nie będzie się jeździło na wielbłądzie? Będzie się jeździło na wielbłądzie, ale... Nie mam pojęcia, się... były pokazane konie, ale... Na pewno będzie też wielbłąd, ale bardziej. On, wielbłąd. Oni nie bardzo sensowne, tak samo sensowne jak ten orłodron i, i całe ubranie postaci, ale no po prostu wszystko ma mieli... tyle sensu. Ja, ja, ale ja to ma sens. Ja nie no. pomyślałem o tym, to ma sens. To ma sens. Zobaczymy przy, przy, bliżej przy pionierze. Dobra, ja chciałem powiedzieć Rafale, że jeszcze na Yubi był oczywiście zajebisty South parki, i to jest w ogóle gra, na którą czekałem nie mogę się doczekać, kiedy będzie. Ja się tylko nie mogę, nie mogę zrozumieć jednej rzeczy, przecież to jest taka sama gra jak poprzednia. Mam ale poprzednia ich... nie wyszła na PS4. Ale to jest South Park i będą nowe żarty. O co ci ale chodzi? poprzednia nie chodzi wyszła na PS4. To, nie, nie, no. nie chodzi o to, że nie wyszła. Ja wiem, że nie wyszła. Okay. Czyli nie, nie grałem teraz w robią, Teraz co? robią na PS4, ale on, ta gra wciąż nie wyszła nawet na pecety. Która? E, zagraj sobie na pececie, starym albo nowym. W, w poprzednią, bo naprawdę warto w ten tryb RPG. Nie, nie nie. RPG nie, nie. Nie Rafale. Bo wyjdzie nowy softpark i stary będzie działał e, i, e, i od razu wyjdzie z jedynką. Więc kupujesz tak. dwójkę od razu masz jedynkę na PS4. Tak, tak. dlatego na to czekam. I będę miał dwie gry no w jednym. To zajebiście. Sobie to tego nie zajebiście. Tego nie, no to właśnie nie, nie, nie ci mówię. Super sprawa. Ta, I tak będzie. Na 100%. Ale zajebiście jest to, że... Czemu oni to robią tak długo? To nie jest zajebiste. Bo ta gra nie jest ma się, pojęcia. To, to Cały jest, czas przesuwają. To, to grałem. Nie oni to przesuwają, jakby tam mieli jakiś, nie wiem, jakby im silnik nie działał. Kurwa, to jest gra... Nie, nie tak, ma pojęcia. Nie? Może po prostu dialogów muszą dograć więcej, nie? Ale no, Bo może, może, może. Nie rozumiem może. tego. To... Nie rozumiem, może ta fabuła tego jest taka, wiesz grubo pokręcona, to no, nie wiem. wyobraźcie sobie to jeszcze taki, taki off-top zrobię, zrobię mały, myśmy się o parku. czy wy kojarzycie ten projekt Star, Star Citizen? To gówno na starterze miało zarobić 6 milionów, oczywiście budżet przerósł, no. słuchajcie, on, te chuje zarobiły 153 miliony na ten projekt Robią go już kilka lat i to kilka długich lat. Ludzie na to czekają, a ostatnio czytałem, że oni wzięli pożyczkę na ten tytuł, na który budżet potrzebowali tylko 6 milionów. Mają już 153 i jeszcze biorą pożyczkę. No przecież, to, no, no, no, dla, dla mnie to jest w ogóle no, bo się największy przekładanie. Po prostu roku. Wiesz, Od, założenia projektu, ale tam akurat no, Oczywiście, się że się zmieniają, Rafale. Tak, w projekt jest coraz większy. Tak, oczywiście, ale jeszcze, żeby teraz pożyczkę brać? ja pierdolę, 150 milionów mają i jeszcze biorą pożyczki. E, po A prostu... co oni to wydali, na dziwki i Cox? Nie mam pojęcia, nie no gra nie, wygląda zajebiście tam... i w ogóle jest super, ekstra, hiper, okej, okay, ale... Znaczy wiecie, no to jest ogromny projekt i pytanie ilu ludzi przy tym pracuje i, I ilu ludzi zatrudniają i jak im płacą, no. Eee. może być tak, że to faktycznie pożera takie nie, no. zasoby tak, Wiesz, oczywiście, oczywiście, bo ta grama no, ma być grama ogromna wygląda jak milion dolarów, sama w sobie po prostu nie? ale no. dobra, to nie o tym gadajmy top. A Krystian, tak, a nie, nie o tym gadamy no. transferens to w ogóle to jakoś trafiło do ciebie? zrozumiałeś o co im chodziło? ale jeszcze raz Rafale? tam był zwiastun na tym UBI transferens, jakiś taki dziwny nie, nie, nie, nie, wiem co to z jest Hobbitem, z hobitem, z hobitem w roli głównej z hobitem, tak, tak, tak eee, nie wiem, no to będzie coś na wiara, tylko ja nie wiem czy to mnie obejmie, że tak powiem eee, bo nie wiem czy to będzie na Playstation a mam, mam wrażenie, że to nie będzie na Playstation ale nie jestem pewny, Rafale, więc e, nic nie jestem w stanie na ten temat e, po, powiedzieć w sumie nie chcę o tym mówić, Rafale nie chcę o tym mówić, mamy mało czasu, a ja chcę jeszcze przejść do EA Electronic Arts, też miał swoją konferencję. Dobra, ja chcę jeszcze tylko powiedzieć, że będzie gra na telefon Soft Park Phone Destroyer, w ogóle świetna nazwa, e, ale, no, ale to sobie zobaczymy, jak wyjdzie i, i No dobra, no fajnie. to konferencję UBI zamyka gra zapowiedziana na rok 2020, ale sam fakt, no. że została zapowiedziana, to już jest czyli... Eee, yes, yes, nie wiadomo no, wszyscy po prostu się jednocześnie zlali w majtki, nie wiem doszli, spuścili i tak dalej po prostu no że robią w końcu, z, że w końcu to robią Devil 2 mm, wiesz, Dokładnie. Że jest robiona. Eee, ja się przyznaję, że to jest gra która mnie ominęła, nawet sobie nadrabiałem ostatnio jakimś bo, bo nagle wszyscy wiesz streamerzy zaczęli wyciągać stare płyty, odpalać i wiesz tam były jakieś remastery chyba robione, nie? więc sobie mhm. wiesz, zaczęli streamować to i tak dalej. No, no dobrze, no jest jakaś fajna gra, taki jakiś światek popierdolony. Spokojnie, niech to będzie. Sam zamysł tego, co oni chcą zrobić, żeby to były jakieś ogromne światy, ogromne planety, ogromne żyjące miasta. Wiesz, jak oni zapowiedzieli, że tak naprawdę to dopiero yy, ukończyli, czy tam kończą silnik, wiesz, przygotowywać, żeby narzędzia mieć do tego, żeby zacząć robić tą grę, nie? Wow. Pokazali już tam jakiś gameplay, wiesz, taki na zasadzie umowny i techniczny. No więc no, są bardzo głęboko w dupie, ale jest to na pewno projekt, który będą, wiesz, dobrze Dobra. go dofinansują i nie, nie strzają. No i co tam dalej Dobra. masz u jej? Oprócz. Dokładnie, tytuł tak, tytuł Rafale. Słuchajcie, no to jej e, walimy. Wychodzi nowy e, Madden, oczywiście, nowy futbol amerykański, numerek 18. Będzie tam, e, będzie się różnił od nowego, tym, że będzie tryb kariery, więc nikogo to nie interesuje. Oczywiście dodatki do Battlefield 1 dalej będą wychodzić, więc niech sobie wy, wychodzą. E, FIFA 18. I tu jest dosyć ciekawe, bo wyobraźcie sobie, że z FIFA 18 oczywiście coś tam będzie nowego, cały czas będzie tryb kariery, ale e, wali mnie to. Ale największa kontrowersja wersja jest to, że pokazali okładkę nowej FIFA 18, w którym jest Cristiano Ronaldo. Tylko Cristiano Ronaldo ma teraz, pro... ma, ma teraz bardzo duże problemy, jeśli chodzi o to, czy będzie w Realu. Może być dosyć ciekawa sytuacja, że będzie na okładce Cristiano Ronaldo w koszulce Realu Madrid ale on już nie będzie w Realu Madryt, bo teraz chce zmienić klub. Więc to będzie ciekawe, zobaczymy co i jej z tym zrobi. I ty się tak Czy dalej tutaj, będzie kurwa, Krystian... do 10 minut mi podniecasz i pogania, żeby do tego jej przejść, kurwa, bo on koszulkę nie tą założył? Nie, dobrze, wiecie? tylko chciałem, chciałem o tym tylko powiedzieć trzy słowa, no bo dobra, no nie, okay, wiem, no, nie wiem, no fani Fify, może tam, wiesz, fani bo to jest dosyć, no dobra, dobra. dosyć ciekawy temat i zobaczymy co z tym zrobią. O twarz for Speedzie Rafale, powiesz później, bo ja o tym nie powiem. No ten anthem wydaje się ciekawy, NBA Live nowe wraca, po dwóch latach wraca koszykówka, ale czy będzie od, lepsza od 2K? Na pewno nie. E, słuchajcie, e, i dwie rzeczy, dwie rzeczy. oczywiście nasza kooperacja, o której powiem na końcu, ja przynajmniej na końcu, więc powiem wcześniej teraz o Battlefroncie 2. E, fajnie, pokazywa pokazali gameplay z multiplayer'a Battlefront'a 2 i wygląda to fajnie, wygląda to lepiej trochę niż Battlefront 1, ale dalej moim zdaniem jest to tytuł bez szału, bez mocnego szału. E, wszystko jest, najbardziej mnie wkurza w ty, całym tym Battlefrontie, Battlefroncie, że tam nie ma żadnego e, interakcji z otoczeniem, że to wszystko, że nic się tam nie rozpieprza. To mnie tak wkurza, że to szok, ładnie, ładnie no wygląda to. Battlefield, nie, znaczy Battlefront, no właśnie nie, nie To w środowisku nie możesz narobić bałagamy. No nie, bo robisz, bo robisz piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu, piu i te piu, piu, piu, Ale piu, piu, piu, piu, w ilu filmach narobiło? Oczywiście, że prawda, że narobiło, W wszędzie zawsze tylko iskry leciały i to było tak, że lecą iskry i piu, piu i iskry. No dobra, no ale tak czy siak, to nawet jak ci się jakiś no samolocik spadnie z góry, coś tam powinien rozpieprzyć, albo nie wiem, dziurę zrobić, cokolwiek. A tu nic. I strasznie, to dla mnie było to takie wszystko statyczne. Yy, Battlefront 1 był w miarę okej, okay. nie był zbyt dobry, bo był bardzo, miał okrejoną zawartość. W dwójce mam nadzieję, że będzie już tego dużo więcej, ale ten, ten, ten gameplay nie przekonuje mnie, że to będzie jakiś skok faktycznie jakościowy, że o kurde, to jest Battlefront 2, nareszcie te Star Warsy, które miały być bo tak nie będzie, już po tym gameplayu widzę, że już czegoś nie tam i brakuje. Nie, tam wiesz coś i... podkręcą podobno ma przede wszystkim być zmieniony ten system do wybierania bohaterów i tak dalej, że już nie będzie kwestii, że tam zbierasz ikonkę bo to było takie trochę z dupy. tylko teraz wiesz gameplay już będzie bez żadnych tam punkcików leżących na mapie że wiesz, że, że te żetony czy coś tam było takiego, nie, że pojawia się ten, że możesz tak sobie wskoczyć nagle, wiesz tylko tutaj zbierasz jakieś punkty i potem po prostu odradzasz się, wiesz, jako, jako ten lub tamten, czy tam wykorzystujesz je w odpowiednim momencie, nie? Bo możesz eee, tak, więc, więc, albo... eee, tak Rafał, więc zobaczymy jak będzie z tym battlefrontem, ja tutaj szało nie wróżę i słuchajcie, i, i na zakończenie ja, na zakończenie tej konferencji chciałem powiedzieć o e, Way Out. Ten tytuł naprawdę mi się podoba, bardzo mi się podoba. Szczególnie, że nie ma takich tytułów. I to jest, Kali, też tytuł dla ciebie, bo ty jesteś zwolenniczką, właśnie, kooperacji na jednej kanapie. I tu, i tu musisz grać no, w ten uwielbiam. sposób. Tu musisz grać w ten sposób. Nie możesz grać... Ja słyszałem osobiście, że nawet online nie będzie można grać, ale coś tam już już już być może będzie taka opcja. Tak czy siak samemu w to nie pograsz. Albo pograsz z kimś na kanapie, albo albo ewentualnie, jak będzie taka możliwość, z kimś online. No i słuchajcie, świetna historia... Mm. E, świetna historia... Ale to... No mów. mów, mów no panie. właśnie, no. tu się rodzi pytanie, bo na przykład były rozwiązania takie, że mogłeś grać z potami w takich grach. Z... Na przykład, wiesz, w Left 4 Dead czy coś. No że, wiesz, że no, NPC z tobą biegały, tak? No I, a, I on nie był może za super ani nic, ale no był. No i teraz pytanie, dlaczego, dlaczego tego nie ma? No bo to może być, no. Nie no, ale to jest świetna koncepcja. Miałam to jest od... świetna koncepcja. Ekran, tak. Wydaje mi się, że w całym, w całej tej, w całym tym Kali, w całej tej grze będzie też chodziło o to, że ty po prostu siedzisz sobie z kimś na kanapie i sobie rozmawiacie też poza grą. Tak. I wiesz, tutaj mówisz, tak, ej, do, dobra, to dobra, fajne, poczeka, no. to poczekaj na mnie, to poczekaj na mnie, ja tu się skradnę, ty coś tam, weźmiesz tego strażnika, coś mu tam zrobisz i ja wtedy przebiegnę. I rozmawiasz też też o tej grze, rozmawiasz poza tą grą, tak? Rozmawiasz, wiesz, po prostu obok siebie. I to będzie też zajebiste, bo to będzie trzymało w napięciu, bo będziesz z osobą, którą będziesz grał obok, będziesz sobie rozkminiał, co mamy, macie w grze zrobić. I o to im w, tak, głównie no chodziło. Tak, no. I być może tak, w momencie, to jest w którym grasz. Fajne, tak, tak. W momencie, w którym grasz na przykład online albo w jakiś tam inny sposób, czy z NPC, nie nie masz tego, nie czujesz tego, nie masz tej, wiesz, jakiejś tam nerwowości czy tego thrillera i tego wszystkiego, że musisz coś tutaj zrobić i musi się zgrać. I być może tutaj o to w tym chodziło, żeby właśnie nie było, żeby, żeby, żeby, żeby wiesz, brać z tego jak znaczy, najwięcej. tak, ja kumam totalnie ten no. kum koncept, kumam to i to jest bardzo, bardzo fajne, aczkolwiek no... Mhm. Y mogłaby być taka opcja jakaś, wiesz, chociażby, nie wiem, moderska bez achievementów, tak? Gdzie ludzie mogą sobie pograć, bo to jest możliwe technologicznie. Nie, i no oczywiście, że jest. Nawet jak to testują, to spawnują sobie boty, więc, wiesz, to jest takie... Takie na siłę wciskanie graczowi danego rodzaju ale rozgrywki, gdzie na siłę e, większość gier da, e, stara się ich dać. tak to setki osób, tak, które ale potrzebują wiesz, no... takiej gry. A ktoś będzie chciał sobie NPC'a, to sobie Dokładnie. włącza Uncharted 4 ja sobie z tego więzienia ja cały potrzebuję. ma tam rozdział o spierdalaniu z więzienia i ma tam npc -a i też jest zajebiście, nie? A to jest właśnie fajne, żeby to było <śmiech> wiesz <śmiech> na dwóch i takiej gry brakuje, więc zero hej to w ogóle na to czekamy. Tylko, tylko i, na to i tyle no. Dokładnie tak. Tak, ale tu się zgadzam, że ja czekałam bardzo długo na takie gry, które zmuszają do koopa, które wymuszają od graczy zgrania, a nie tylko e, chodzi o wygraną No tak jak się pojawia gracza, to kurwa mówisz, że ci brakuje NPC, wygrać. No, po prostu ja pierdolę. <laughs> no, no, no, ale nie, no, nie. nie. To nie o to mi chodzi, że mi go brakuje, czy, czy ty mnie słuchasz? Ja mówię, że taka opcja mogłaby być. Bo ja lubię mieć dużo opcji, ja rozumiesz? Boże. Ale to nie znaczy, że ona musi koniecznie mieć, że ta gra tak na przykład pomysł. byłaby Dobra, nie dla mnie, bo dalej. nie ma. Nie, ja, ja, ja sobie myślę, że, że Kali mówi tak ze względu na to, że ona coś tam zaczyna tworzyć gry i tak dalej, i zaczyna testować gry i ona po prostu szuka szuka zawsze gdzieś jakichś no problemów. Szukanie I tu jest już dla niej ten problem, że tu nie Dobra, ma npc okay, y... Dokładnie, no i ona musi coś znaleźć i ona, hmm, co, do czego przyjdzie przypierdolić w, no e, w ma e e załatowe, a takie a no. Nie ma takie A, stary, nie ma tutaj inteligencji, Ale stary. Ale stary, ale ja nie mam... Ale wiecie, że ja nie myślę o tym z góry, tylko wy coś powiecie, a ja mam taką po prostu myślę, dlaczego tego nie ma. To nie jest złośliwość moja, że ja muszę się przypierdolić. Ja po prostu sobie dumam na głos z wami i, nie i no, tyle, to jest... no. To nie znaczy, że ja, spoko, spoko. że ja tutaj o, kurde, najgorsza gra świata, na bo nie ma potów. Nie nie no Krystian, dobra, jebać te poty, no. Więc jest okay. e... Tak, wytnę, że ten tytuł jest świetny Dobra, to co? Nie, no, Nie, wydaje jest... się... Chciałbym powiedzieć, że ten tytuł wydaje się naprawdę dobry. Fajna rzecz na dwie osoby. Tak. Jedyna rzecz te, tego typu na Super. dwie osoby. I e, to jest tytuł, który robią koleżkowcy od Brothers, The Tale of Two Sons. Więc prawdopodobnie fabuła będzie bardzo dobra. Będzie bardzo dobry scenariusz i na to liczę. Jeżeli to będzie dobre, to tak no naprawdę mnie Muszą zajebiste. zrobić coś dobrego. Jeżeli scenariusz tu będzie świetny, muszą to zrobić coś wciągającego. I wydaje się, bo, że będzie dobre. Bo, wiesz, bo jeżeli to jest jakiś... Yy... Ryzyko, ryzyko jakieś powiedzmy, że wiesz zmuszają do tego kopa, nie mimo wszystko to jest mniejsza od razu grupa odbiorców, bo bo jak to się mówi ci co łodzi, łodziami podwodnymi wiesz, yy, chociaż oni może bez internetu na dwa pady akurat by wiesz dla, dla takich nie, to by sobie pograli, mhm. yy, no ale coś musi być wiesz, jeżeli jest jakiś mniejszy próg wejścia to musi być coś w zamian nie, chyba że wiesz no, to są gry, które są tylko multi tak. Dobra. Eee, mm -hmm. Jeżeli jesteśmy tak, więc kończymy to Rafale. wejścia, to mamy Need for Speeda na koniec i Need for Speed wygląda, okay. na koniec, wygląda tak. świetnie. Masz 5 minut. Eee, cieszy mnie to, że wracają do czerpania garściami z szybkich i wściekłych. Tylko dlatego, że zawsze, tylko dlatego że zawsze im to dobrze wychodziło. Jak czerpali z szybkich i wściekłych gdzieś tam underground jedynka, dwójka, to były to dobre gry. Jak potem zaczynali iść tak? To chcesz, żeby ci się gra zaczęła od wyścigu do tyłu jakimś starym rozwalonym autem z eee, palącym się silnikiem? Właśnie tutaj chciałem powiedzieć, że Muntras <laughs> Filth robił Sorry, lepsze wyścigi musiałam. niż Fast and Furious filmy. No. I, i takie mam podejście do tego, nie? Bo te, bo te wyścigi bardzo źle wyglądały mimo wszystko w filmach, a, a grało się przyjemnie. I pomimo, że ten sprzed dwóch lat mi się Całkiem podoba, to myślę, że ten może mi się podobać jeszcze bardziej. tą fabularna gra z wyścigami jest zawsze spoko, jeżeli tam się dużo dzieje. No. To tyle. Mhm. Okej. Okay. Eee, zobaczymy, Rafale, ale eee, podobało, podobała, mi się, podobała mi się jedna rzecz. Podobała mi się jedna rzecz w Need for Speed, że można było. Że można było sobie robić, żeby były te scenki, czyli jedziemy sobie gdzieś tam na autostradzie, później jest jakiś filmik, później znowu przy który przerwa nam, nam wyścig. Później znowu sobie odpalamy jakiś... Boże, znowu mamy wyścig później znowu są kacstenki. Są te kacstenki między, między po prostu jakimiś tam misjami. To, to może być fajne, to, to nawet fajnie wyglądało. No, no to jest już taki ukłon faktycznie już w stronę tak, jakichś no, szybkich tak, i tej całej fabuły. No, no. No, no, sorry, że tak znowu się wcina. No, nie, ale nie, nie. Co, Ja, ja lubiłam te, te, tego Need for Speed Underground i lubiłam soundtrack i, i było fajnie i świetnie mi się tam jeździło i miałam Friday z tego. Mhm. Mimo tego, że no, w życiu do tej pory ograłam trzy wyścigówki. To był Gran Turismo na PS1, jeden, tak, jeden. Mhm. E, I to był Need for Speed Underground, e, ten pierwszy, i teraz Forza Horizon Trójka. To są trzy wyścigówki w moim życiu. Tylko w każdą świetnie mi się grało i mia miałam z nich zawsze mega frajdę, wiesz? I mam nadzieję, że to będzie utrzymane i że nie będą tam za bardzo, kurde, szaleć, no bo i filmy to jest jedno, tak? A, a gra to jest co innego, no. Chociaż, wiesz, mm -hmm. powiem Ci, że jakby zrobili taką kaskaterską wyścigówkę, filmówkę taką typową, to to by było fajne. To by mnie jarało też. Że właśnie masz jakieś dzikie wyskoki, jakieś beczki musisz kręcić, coś tak. To by było spoko. Ja to mam też elementy tego w Forcie, i, w forcie i, i fajnie by było coś takiego zobaczyć jako fabułę gry, że jesteś na przykład kaska kaskaderem, wiesz? Dokładnie tak. I jeździsz te kaskaderskie wyścigi. To by było mega, to by było super, to, to tak, ale pewnie tego nie będzie. Wydaje mi się, że mnie. na pewno tego nie będzie. Eee, zobaczymy. Eee, zobaczymy. Eee, need for Speed eee, wychodzi, będzie pod koniec tego roku i być może będziemy sobie w niego e, grali. Mm, dobra, więc e, myślę, że pomału będziemy kończyć. E, mo mm -hmm. Moim zdaniem i tak targi wygrało Nintendo. Wiesz, Kali, czemu, e, czemu Nintendo wygrało te targi? No bo nikogo nie zawiedli, oni wszystko sprzedadzą. Tak, ale, ale najważniejsza rzecz, Kali, bo zapowiedzieli Metroid Metroid Prime 4. Eee, tytuł, na który wszyscy czekali na poprzednich e, tych Nintendo Wii i w ogóle na tych wszystkich peda pedali, pe znaczy na tych wszystkich wcześniejszych konsolach? Niech tak będzie. Pedalia tak w... chciałeś powiedzieć. <laughs> Okej, okay, no bo dla mnie te konsole, tutaj jeszcze nad tym switchem pomyślę, ale, ale te poprzednie to poprzednie to dla mnie nieporozumienie. No i wychodzi Metroid Prime 4 zostało to zapowiedziane i mam nadzieję, że będzie to dosyć. Dobry tytuł. No tak, ale widzisz, no dalej nie ma nowych, ciekawych tytułów, tylko jakieś Mariany. kontynuacje serii. Pokemony, i odgrywa, pokemony, od, odgrzewanie, to, no. pokemony. Odgrzewanie tych mielonych, wiesz. Z tych mielonych to już i spaghetti było robione i wszystko, ale dalej zresztą tego samego mielonego, no tylko inaczej przyprawionego. No taka prawda. Ale to wiesz, co kto lubi, no. Dokładnie tak. Więc, więc, więc, więc, więc, więc, więc, więc, więc, więc, słuchajcie, myślę, że pomału możemy zakończyć ten temat konferencji E3. Myślę, że było całkiem ciekawie, myślę, że każdy każdy znajdzie coś dla siebie i będziemy kończyć, będziemy kończyć nasz 88. odcinek. Standardowo od rozesłacze wchodźcie na saveproject.pl, wchodźcie na bezimienny.pl, wchodźcie sobie też na Black Widow zobaczcie sobie fajne radio i tam jesteśmy, oczywiście na Facebooku sobie siedzimy, wrzucamy czasami też o różnych opóźnieniach czy coś tam, tam będziemy I, i, i w sumie piszcie do nas maila. chociaż ktoś ostatni mi napisał pozdrawiam, w końcu, w końcu odpiszę bo nie nie miałem jakoś tak muszę w ogóle do tego przysiąść i chyba będę, będzie to dłuższa forma wypowiedzi tak czy siak na pewno na to odpiszę, bo cały czas o tym myślę i myślę, że to tyle, 88 odcinek słuchajcie, dobiega końca, widzimy się już w normalnym czasie ze mną była standardowo Kali Murawska dzięki wielkie, pa był z nami Rafał Ardomyński no dzięki, na razie i byłem ja, czyli Krystian Kęnder a my słyszymy się już za tydzień więc słuchajcie, słuchajcie nas drodzy słuchacze do usłyszenia, cześć